Dobra, już jest transmisja, tak, A, można dać się obydać, że już jest. No to słucham, jakie pytania, siostrzyczko? tak słucham, ja czekam Mateusza, ale też Twojego tak. cyklu wykładów o tym, czasie ostatecznym. Mhm. Jak teraz sobie czytałam te, te, te rozdział 23, ustęp 14. Mateusza 23. 23. Ustęp 14. Mm -hmm. Zbiada wam znaczy prawa i maryzeusze, obudnicy, że pożeracie domy budów i dla pozoru były nie Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Pytanie, chodziło o ten surowszy wyrok. Tak. I stopniowanie do roku Oczywiście. To, tak. On tak? Pan Jezus mówi o różnych nagrodach. Nie wszyscy otrzymają tę samą nagrodę. Samą wszyscy, wszyscy, którzy, którzy wierzą w Chrystusa, w Chrystusa są zbawieni z łaski, nie przez, przez zasługi, uczynki. Natomiast z naszych uczynków będziemy rozliczeni i będziemy stosownie nagrodzeni w różny sposób. Jak to będzie? Nie wiemy. I z karą jest to samo. Jezus mówi, ten sługa, który nie znał woli swojego Pana, zostanie ukarany, ale otrzyma niewiele batów. Natomiast ten, który znał wolę swojego Pana, ten otrzyma wiele batów. Więc mamy gradację zarówno kary, jak i nagrody. Człowiek nieświadomy, który gdzieś tam w jakiejś... nie jest gradacja, to jakby... To, mi baków i co to jest Nie, absolutnie. Nie ma żadnego czyncy. Jest, Nie wiemy, jak to będzie, ale będzie na pewno różnica w cierpieniu tych ludzi. Będzie różnica w karze, jaką otrzymają. Jak to będzie? Ja się nie mogę wypowiadać w temacie, w którym Pan Bóg nie dał nam więcej wskazówek. Dał nam wyraźne stwierdzenie. Jezus mówi, ja da tobie chorazymie. Jada tobie bedside'o, hmm. bo gdyby takie, takie rzeczy wydarzyły się w Sodomie, w Sodomie i Gomorze, dawno by tykutowały. Dlatego, dlatego lżej im będzie w dzień sądu niż on. Lżej im, lżej im, im będzie w dzień sądu. Wam będzie gorzej w dzień sądu. Dzień sądu otrzymacie gorszą karę niż w Sodoma i Gomorze. Czy to nie będzie wrzucenie w ten byłobus? To nie jest to, to są, to są... Znaczy, ja nie wiem, czy to jest przenośnia, czy to jest dosłowne. Biblia mówi o jeziorze więc ja nie chcę teraz tego alegoryzować. Mówi o miejscu cierpienia, mówi o miejscu płaczu i zgrzytania zębami. Natomiast to nie oznacza, że wszyscy w tym samym stopniu będą ukarani. Człowiek, który, mówi, gdzieś tam urodził się w dżungli nigdy nie słyszał Ewangelii, zupełnie inaczej będzie osądzany, niż człowiek, który miał Biblię, który słyszał. Ten otrzyma daleko większą karę, jeśli to zlekceważył. Więc tutaj będzie gradacja kary zdecydowanie. Biblia o tym w wielu miejscach mówi, że ludzie otrzymają karę według swoich uczynków. Więc nasze uczynki są niezwykle ważne, zarówno w procesie nagradzania, jak i jak, jak i w procesie, procesie kary. kary. Sprawdzę, czy przypadkiem dwa razy nie jest. Nie, raz jest, zobaczmy. Kto to pisał? Adaś, leź sobie odśwież tam transmisję, bo być może u poradzie, Ciebie coś jest. To, bo, bo tutaj ja wyglądasz, że jest to, dobrze. Ja mogę spróbować, później wiesz, popołączyć na chwilę. To jest I zobaczyć. Możesz tutaj się wyłączyć kasy i zobaczyć transmisję w przyszłym momencie. I tutaj, zobaczcie, tutaj idziemy może obadać, to idziemy tutaj miksować, może być problem człowieka. Tutaj wydaje mi się, że jest wszystko dobrze. Jeszcze się sprawdzać. To, to się pojawia, to jest... Większość działać. Czeko no. było. Czeko zobaczę. I do, tym, tym trochem no. do legliwości Następnym Na y, ostatnim y, kazaniu to, był przykład kary, gdzie kropelka członkowa spadała. Da. Więc co y, no, tam. Do... Ale ja tutaj mówimy, wie, mówimy nie, o, o, o, o rzeczywistości doczesnej. Tutaj, tutaj mówimy o karach, które są wymysłem ludzkim. I no rzeczywiście każda, każda z jakichś taki takich stałych.. Taki, y, no, chociażby kropelek jest bolesna, a nawet może doprowadzić w dłuższym, w dłuższym wymiarze do szaleństwa. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze sprawiedliwym Bogiem, który wszystko zamyślił od początku do końca, więc jego sprawiedliwość wierzy też w tej sferze ukarania bezbożnych. Będzie nadal aktywna. To nie jest tak, że Bóg wszystkich hurtem rzuci w jedno miejsce i tym samym karę da Hitlerowi, Stalinowi i jakiemuś małemu chłopcu, który głupoty narobił i, i zginął. To, to będzie różnica, rozpiętość kar będzie wielka. Jak to się odbędzie, nie mamy pojęcia. Jedynie co wiemy, że tak będzie, że Bóg nam zapowiada, że jest sprawiedliwym sędzią. On, On będzie rozsądzał. Po co miałby rozsądzać, rozsądzać szczegółowo wszystkie kwestie? kwestie. No muszę słuchawki dobrze słychać. Jest okej. Też słyszę, ja cały czas słyszę. Na nauczycielach Tak, tak. Że, że otrzymają surowszą karę. Nie, fałszywych tam nie ma. O nauczycielach w ogóle, nawet nauczyciele w kościele mają większą odpowiedzialność, tak, więc też ich wyrok będzie, tam że surowszy wyrok, nie tyle karę, co tam jest surowszy wyrok. No przeczytajcie głośno, przeczytajcie głośnie ten wiesz. zostawajcie nieliczni bracia moi, wiedzą, że otrzymamy surowszy wyrok. Tak. No, no, czyli też widzimy czujesz. jakąś mhm. odpowiedzialność, która jest związana ze sprawowaniem pewnego urzędu i w związku z tym no, będzie to też tutaj, kto się podejmuje takiej takie służby. Z jednej strony myślimy, że jest to piękna służba i godna pochwały, ale wiąże się z odpowiedzialnością i z odpowiednią, surową też Bożą oceną tego. Znowu, co, co to, to znaczy, znaczy, jak to będzie przebiegało? Nie wiemy. Ale to jest ostrzeżenie dla nas, że Bóg będzie... Niech niewielu z, nie z Was zostanie, zostanie nauczycielami. No, ale tu chodzi o świadomość odpowiedzialności. Tutaj nie ma przestrogi, żeby ci, którzy są powołani, żeby tego nie robili, bo ci to muszą robić. Natomiast jest... Jakub daje... Pomaga uświadomić sobie wielką odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże i też to, że staniemy przed Bogiem, zdamy sprawę z tego, w jaki sposób tą służbę sprawowaliśmy i wyrok dla tych, którzy prowadzili innych, nauczali innych kształtowali innych, no będzie ja wiadomo, poważniejsze, no, Jeśli na przykład nieprawidłowo to robili. Tak. W obu przypadkach są nauczyciele, nauczycieli, w jednym, jednym nauczycieli, który wierzą w hordze a w innym tam, który wierzą. Tak. I tam, i tam za swoje czyny utrzymają się do czyli I tam może być wyrok gorszy. I może być wyrok gorszy. No, to jest ja Więc nawet na pewno Biblia naucza gradacji, kary i nagrody. Pan Jezus jedną przypowieść opowiada o tych, którzy otrzymują tę samą nagrodę, o sługach. Wszyscy otrzymują tę samą nagrodę, tę samą zapłatę, tę samą zapłatę ale opowiada inną przypowieść, której otrzymują różną zapłatę, stosowną do tego, ile zarobili. Wszyscy dostali po jednym talencie w tej drugiej przypowieści. Jeden zarobił Dwa talenty, drugi zarobił trzy, a inny pięć, czy tam pięć, pięć dziesięć. Tak. i dziesięć. I ten, który zarobił więcej, otrzymał więcej. Został postawiony nad większymi miastami niż ten, który zarobił trzy czy jeden. Więc tam jest widać granacja. Więc tamta przypowieść mówi o innej rodzaju nagrody. Tutaj Jezus mówi o zbawieniu i wtedy to, to zbawienie jest dla wszystkich, nie jest nagrodą jest odpowiedzią na naszą wiarę, jest wyrazem Jego łaski. Więc są przypowieści, które mówią o zbawieniu, tak jak ta, która mówi o tych robotnikach w Winnicy, czy rano, czy wieczorem. Wszyscy dostali to są. Więc mamy taką przypowieść. Ale ona okazuje, ale w tej przypowieści widzimy łaskawość tego gospodarza, a nie ich zasługę. Natomiast są inne przypowieści, czy wypowiedzi Pana Jezusa, gdzie Jezus mówi o zasługach. I, I mówi, mówi o nagrodzie. Jan mówi, tak pracujcie, bliście Jana. Mówię, mówi, tak, tak starajcie się i tak pracujcie, i tak, pracujcie żebyście, żebyście całą zapłatę otrzymali. Zapłatę. Otrzymali zapłatę. Nie, nie mówi tam o łasce. łasce. Mówi, mówi o całej, całej zapłacie. zapłacie. Czyli Bóg, Bóg, Bóg nie wynagrodzi nie tych, tych, którzy wiernie Mu wiernie służą stosownie do wierności szafarzy. Ja Jak wiernie, wiernie szafujemy tym, co Bóg nam dał. I tego od nas się wymaga. A jeśli okażemy, okażemy się, się sługami złymi, złymi leniwymi, nieużytecznymi, no to też mamy coś na ten temat do powiedzenia, o takich których sługach, których Pan zastanie e, w rozpuście, rozpuście i, i w zaniedbaniu jego służby. To czytamy, że czy tych porąbię na kawałki. I mówi o sługach swoich. Mówi o sługach, którzy się okazali niewiernymi sługami. Którzy z... zaniedbali tą służbę pańską dla tych jest surowa, tak, surowa kara. A jest też coś o pieniądzach, tylko nie wiem gdzie, że y, jeżeli ktoś, że, że Bogu pożycza, tak? Y, nie wiem, nie wiem jest. W przypowieściach jest taki wiersz, że kto, kto, kto, kto wspiera ubogiego, ten, ten pożycza Bogu. Pożycza Bogu. Czyli Bóg odpłaci właśnie za jego hojność, no? za jego dobroć. Co teraz o żeby utrzymać całą. Tak, to jeżeli jest gradacja e, kary, jest też gradacja e, nagrody, jeżeli jest gradacja nagrody, to znaczy, że ktoś będzie numer jeden. No tak. No. Jeżeli, jeżeli jest taki najbardziej główny, no, to, to, to każdy z nas powinien wtedy, nie dążyć, że ja tam będę gdzieś tam pierwsze setki, nie. Będę 20. I każdy z nas powinien Dokładnie. Pałenia, a nie dobre. Ja myślę, że też tutaj to nie jest tak, że Paweł wiele otrzymał i od niego się wiele wymaga. Natomiast są tacy, którzy bardzo niewiele otrzymali i od nich Bóg wcale wiele nie wymaga. I oni mogą otrzymać taką samą nagrodę jak największy apostoł, chociaż bardzo mało zrobili, ale zrobili to stosownie do możliwości, do tego, co Bóg im powierzył. Więc dla kogoś, wielką służbą może być, tak jak w przypadku Pawła, głoszenie Ewangelii po różnych miejscach, a dla kogoś wielką służbą może być opieka nad chorym dzieckiem, nad chorym rodzicem, nad inną chorą osobą. I to może być jego służba, to może być jego powołanie. Jeśli w tym będzie wierny, otrzyma tak samo wielką nagrodę. Pan Jezus mówi, kto przyjmuje proroka, jako, jako proroka otrzyma nagrodę proroka. proroka. To Tą samą, co prorok, prorok naprawdę otrzyma ten, który go przyjmie do domu i się i o, o niego zaproszczy. Chociażby tutaj, tutaj widzimy pewne przełożenia, przełożenia tego, tego, w jaki sposób Bóg to ocenia. To nie jest tak, jak ludzie oceniają. Wiadomo, tego, u nas to się wszystko w, w kategoriach osiągnięć. Tak? Ten tyle osiągnął, no to ten jest lepszy. Nie? A ten tak mało osiągnął, to, to jest gorszy. Niekoniecznie. Według Boga, Boga ten, ten, który ma osiągnąć, żeby być lepszy od tamtego, bo miał mniejszy, miał gorszy start, miał, miał inne trudności, z którymi tamten nie miał do czynienia. Więc tutaj Bóg sprawiedliwie ocenił wszystkie rzeczy, łącznie z utajonymi skrytościami serc. Czytamy, że ten sąd Boży właśnie będzie dotyczył nie tylko tych rzeczy zewnętrznych, ale będzie sięgał do motywów serc. Dlatego Paweł mówi, nie sądźcie bracia przed czasem, gdyż kiedy Bóg będzie sądził, to On objawi te tajne rzeczy ukryte, których my dzisiaj nie widzimy, nie jesteśmy świadomi. Nie wiemy tak naprawdę, co stoi za wieloma ludźmi, którzy głoszą dzisiaj Ewangelię. Czy rzeczywiście oni głoszą ją z miłości do Chrystusa, w pokorze, czy głoszą dla własnej chwały? Dla poklasku, dla, dla, dla, dla jakichś tam, tam ludzi, którzy za, za nimi idą. No, tego nie wiemy. I to nie nam oceniać. Nie, nie powinniśmy nie nikogo oceniać w taki sposób, sposób, jeśli nie mamy wyraźnych jakichś podstaw no, do tego. Czasami mamy podstawy. Widzimy, że komuś chodzi o forsę, bo ciągle gada force. o forsie, żyje w taki sposób, który ewidentnie świadczy, świadczy no, o... o. O, o, o, o jakimś takim nastawieniu na, na, na chciwy, na brudny zysk. I Biblia o tym mówi, przestrzega przed taką służbą i, i, i mówi nam, że no, tacy ludzie nie otrzymają od Boga zapłaty. Więc tutaj też widzimy na pewno ogromną różnicę. Paweł pisze w liście do Koryntian, w, dru, w drugim liście do Koryntian, o tych, którzy budują ze srebra, z złota, drogich kamieni, ale też o tych, którzy z siana, z słowy, z drewna. I mówi, ich dzieło spłonie. I mówi, będą zbawieni, ale jak przez ogień. Czyli mogą, wierząc w Jezusa, uzyskać ratunek duszy, ale zapłaty żadnej nie otrzymają za to, co robili, jeżeli robili to z byle jakich materiałów, czyli w byle sposób, ze złymi motywacjami. Więc tutaj to jest niezwykle ważne, kochani, jak służymy i nie ociągajmy się, nie, nie bądźmy leniwymi słowami, tylko naprawdę pracujmy i dokładajmy starań, żeby każdy z nas, tam gdzie Bóg nas postawił, w różnych posługach, w różnych miejscach, żebyśmy wszyscy byli dobrymi, wiernymi szafarzami, bo będziemy rozliczeni, czy my wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. I zdamy sprawę ze wszystkiego, co zrobiliśmy w ciele. Czy to dobre, czy to złe. Ze wszystkiego zdamy sprawę. Jeżeli oczywiście wyznamy nasze grzechy, Bóg obiecuje nie wspominać ich więcej. Więc to nie jest tak, że Bóg teraz wyciągnie, wiecie, wszystkie nasze brudy, które się dopuściliśmy. Jeśli pokutowaliśmy, odwróciliśmy się od nich, wyznaliśmy je, to nie. Czytamy, że On grzechów i nieprawości nie wspomni więcej. Natomiast, Natomiast jeśli są jakieś rzeczy, rzeczy które hołbimy, które, które ukrywamy przed ludźmi, ale z których się nie opamiętujemy które, które sobie, nie opamiętujemy, które gdzieś tam sobie jako bożki jak jakieś gdzieś tam ukryliśmy, no to niestety to, to, to, to, to Bóg to wyjawi i to ukaże. Więc tutaj no, z pewnością Pismo naucza sprawiedliwego wyroku Bożego stosownie do uczynków. Księga Objawienia. Mówi o dwóch księgach. Dwudziesty rozdział Księgi Objawienia. Mamy Księgę Życia, a później mamy księgę, w których są zapisane wszystkie ich uczynki. I czytamy, że wszyscy martwi, którzy zostali tam wzbudzeni do życia, zostali osądzeni na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w tych wszystkich księgach. Czyli jest Księga Życia, i tam czytamy, że ten, który się nie znalazł w tej Księdze Życia, nie ma udziału w Królestwie, ale jego udział jest w Jeziorze Ognistym. Jeżeli kogoś nie ma w Księdze Życia, jest w Jeziorze Ognistym. Ale to nie oznacza, że ta sama kara. To po prostu oznacza śmierć. Jezioro Ogniste to druga śmierć. Więc tutaj ewidentnie mamy... Jednych po, po prawej, i drugich po lewej. Po lewej. Mamy, kozły mamy kozły i mamy owce, mamy te, te, miejsca, te miejsca tego podziału, ale to, to nie znaczy, znaczy, że teraz wszyscy dostaną to samo po jednej stronie, po jednej stronie a tam ci wszyscy, wszyscy taką samą, samą karę. karę. Nie. Tak, no to tak się wydaje. Nie. Tam czytamy, że ich e, dym, ich męki wznosi się bez końca i że są dręczeni dniem i nocą. Przez cały, na, na, na całe wieki wieków. Więc Zoczymy oczywiście dzisiaj niektórzy skłaniają się ku takiemu poglądowi, że, że będzie jakiś okres cierpienia, cierpienia kary i w końcu zakończy. anihilacja. anihilacja. Niektórzy, niektórzy tak twierdzą. Ale są miejsca, które wydają się temu przeczyć. Są, są miejsca, które, które mówią wieczne życie i wieczna kaźń. To samo, to samo słowo. Wieczne, wieczne życie i wieczna kaźń, kaźń. Wieczne, wieczne cierpienie. W jakim, jakim stopniu, w jak to, to będzie... To są rzeczy już, które przerastają nasze zrozumienie, bo mówimy o rzeczach wiecznych. Więc tutaj nie wiemy, jak to się będzie dokładnie działo i odbywało. Natomiast straszna to rzecz. Znaleźć się w którymkolwiek z tych miejsc, więc nawet nie bierzmy tego pod uwagę. Tylko tak żyjmy i tak się pilnujmy i tak ufajmy Panu, dusza Żeby... jest nieśmiertelna, więc... znaczy, znaczy nigdzie Biblia tego nie mówi, nie, że jest nieśmiertelna więc to, to znowu, to są taka, twierdzenia to kościelne, kościelne aha, no, tak. że dusza jest nieśmiertelna, Biblia nigdzie nie mówi Biblia mówi, ta dusza, która grzeszy umrze, są takie słowa. tylko co to znaczy, to znaczy że umrze czy to znaczy, że przestanie istnieć czy to znaczy, że zostanie oddzielona od życia Bożego i będzie w stanie wiecznej śmierci tak to tak to tradycyjnie Kościół rozumiał i takie były zawsze nauki wczesnego Kościoła. Dzisiaj, tak jak mówię, jest, są, jest wiele różnych koncepcji tej kary i różni ludzie próbują humanistycznie podchodzić do tego, myślę, i stąd tworzą jakieś nowe opcje. Nie wiem, czy warto się w to w ogóle wdawać, Mamy słowa, które, które wydają się mówić o unicestwieniu. unicestwieniu. Są takie miejsca, szczególnie w Starym Testamencie. Bardzo wiele jest takich miejsc, które mówią o całkowitym unicestwieniu Bożych wrogów. Natomiast Nowy Testament, szczególnie Pan Jezus w Ewangeliach, wydaje się mówić o wiecznej karze i wiecznym trwaniu tej kary. Więc tutaj na tej podstawie Kościół wczesny Kościół wierzył w nieustającą, wieczną karę. Dopiero w późniejszych wiekach pojawiły się koncepcje anihilacji. Adwentyści, świadkowie Jehowy, oni bardzo mocno podkreślają śmierć duszy i sen duszy co dodatkowo jeszcze. Oni nie wierzą w to, że człowiek jak to od razu idzie do obecności Boga, tylko wierzą, że człowiek śpi jest w stanie nieświadomości aż do czasu sądu. Więc e, adwentyści, świadkowie Jehowy i inni tego typu tak wierzą. Niektórzy dzielnoświątkowcy i baptyści, inni też niestety takie rzeczy wygadują. Ale moim zdaniem to jest wyraźnie niebiblijne. Biblia mówi o świadomości dusz ludzi, którzy przeszli do wieczności, kiedy jeszcze tutaj na ziemi życie trwa. Księdza Objawienia, to widać słowa apostoła Pawła, który, który mówi o tym, że być, być poza ciałem to być z Panem. Więc moim zdaniem ta nauka nie ma podstaw. Natomiast co do tej kwestii tego, jak to będzie z tym Bożym wyrokiem i z tą karą, to rzeczywiście jest kwestia, myślę, która jest nam przedstawiona w taki nie do końca wyraźny sposób. Wyraźnie jest powiedziane, że będzie kara, i, I że, że jest coś takiego, takiego jak, jak gradacja tych na Natomiast co do tego, tego jak to, co to dokładnie oznacza ta druga śmierć i, i właśnie te, te jezioro ogniste i tak dalej. To już są rzeczy, które nam są pokazane w taki obrazowy sposób. Tak ja to rozumiem, ale mówię, jakby nie spierałbym się o to, czy to będzie wieczne, czy to będzie. Jakieś tam czasowe, po prostu bym wskazał na te miejsca, które mówią o tym i pozostawił to no, do rozważenia, tak? jak to Biblia. Jezus, wydaje mi się, przedstawia to jako coś wiecznie trwającego, więc ja się skłaniam ku temu, że to będzie wieczne, ale mówię, nie, bym, nie byłbym dogmatyczny w tym, w takim sensie, że jestem pewny, że tak będzie. Tutaj biorę pod uwagę też inne miejsca, które rzeczywiście wydają się mówić o jakimś końcu tej kary. Więc Być może tak jest, ale tego nie wiem. Wiem, że Bóg jest sprawiedliwy, w tym pokładam mówność W Jego sprawiedliwości, w Jego miłosierdziu, w Jego mądrości. I to jakby wystarczy mi. Nie muszę tutaj być dogmatyczny w tego typu rzeczy. Natomiast jakbym miał głosić taki fragment, to będę go głosił tak, jak on jest napisany czyli tam, gdzie jest mowa o wiecznej karze, będę głosił wieczną karę, tam, gdzie jest mowa o śmierci bezbożnych, będę głosił śmierć bezbożnych, oczywiście przedstawiając te alternatywy, co to może znaczyć. Wydziałam, Paweł, który właśnie odnośnie tego, że nie zawsze trzeba patrzeć z ludzkiej perspektywy, że tam ktoś wykonał ileś tam rzeczy, czy to wielki, duże niewielkie, niewielki. to się zgadzam z tym, że jest ta wewnętrzna też e, część tego, że nie, nie widzi, widzimy, kto buku. Ale też, żeby nie, nie jakby nie, nie skreślać siebie, że my jesteśmy takimi ja tylko tutaj wejherowymi i działami lokalnymi, kościołami, nie? Nie, nie wiemy, mi? na co możemy wpłynąć, nie? Każdy z nas może wpłynąć na, na człowieka, który później wpłynie na kogoś jeszcze i tam jest to cała, no, 6 stopni oddzielenia, nie? Ale to nie wchodzi o to. Ale chodzi o to, że naprawdę nie wiemy, na kogo możemy wpłynąć i co możemy powodować, a nawet to takie małe rzeczy, nie? Też w naszym życiu, to właśnie ten aspekt duchowy, ukryty, to, to też ma dużą wagę. Tak, tak. Żeby tak nie skreślać sobie nie myślę, że a ja jestem taki jakiś tam mały, gdzie Nie, nie, dlatego właśnie to myślę, że to miałem na myśli właśnie, żeby pokazać, że te małe rzeczy mogą mieć daleko większe znaczenie w oczach Boga i tak jak mówisz, konsekwencje. To my właśnie często oceniamy rzeczy w taki cielesny sposób. Patrząc na wielkość na przykład, na przykład Kościoła, tak? jak, jak łatwo jest nam popaść w takie myślenie, że jak mamy dużo ludzi, to, to znaczy, że jesteśmy błogosławieni i że to jest to. Ale to może być bardzo zwodnicze. Możemy zyskać wielu ludzi niekoniecznie Bożą drogą. Więc wiemy, że to tak nie działa, co nie oznacza, że jak jest mało ludzi, to znaczy, że jest to Boża droga. To też może być się przyczyną złej służby, nie? Więc dlatego o to chodzi, żebyśmy w ten sposób cieleśni nie sądzili. Po pozorach, bo to są pozory, to są rzeczy właśnie takie zewnętrzne, ludzkie. I Biblia nas przestrzega, żebyśmy nie ulegali takim fałszywym pozorom w naszym osądzie. Tylko byli ostrożni i dokładnie badali rzeczy, zanim w ogóle wyrobimy w sobie jakikolwiek pogląd, a już zanim go wyrazimy na zewnątrz, w jakiejś sprawie, czy w jakiejś kwestii Kościoła, czy, czy, czy czegoś innego. A w niektórych sprawach, jak czytamy, powinniśmy się powstrzymać w ogóle, dlatego że nie znamy ukrytych motywów serc, szczególnie ludzie nie wolno nam sądzić, drugich, bo nie, nie wiemy, co nimi kieruje, nie, nie wiemy, wiemy co, co, jak, przez, przez co oni przeszli. przeszli tak? Dlaczego, Dlaczego dzisiaj są w, tak w takim, a nie innym miejscu? My bo po prostu my nie znamy tych rzeczy. rzeczy. I stąd I musimy, musimy się wystrzegać, wystrzegać. takiego sądu, sądu, mówię, potępienia. To nie, to nie znaczy, tak? że nie mamy osądzać tak? kogoś, kogoś, kto ewidentnie, ewidentnie kłamie. kłamie no to teraz, teraz mamy oczywiście jasno się wypowiedzieć, że tu jest ewidentne kłamstwo. Jeśli wiemy, mamy fakty mamy jakąś dziwną, fałszywą naukę, no to tutaj wręcz mamy obowiązek przestrzegać i, i napominać i karcić takie rzeczy. Natomiast mówię o takim wydawaniu wyroku na człowieka, tak? że ten to jest potępiony, dlatego to już nie ma szansy, ten to jest tam i, i po prostu no, jakby osądzamy, tak jakbyśmy znali wszystkie aspekty człowieka, nie znamy ich. Więc tutaj się musimy wstrzymać. No może no, tylko pozdanie do tego nie. tematu, no bo, bo mówię, że tym zaśnięciu, ale oczywiście sobie, boże, tylko sobie w sobie, bo że mamy wielkotnia, co wymagamy, serę i zaśnieniem, to... Tak, ja ja jak najbardziej. To temat też jasny, że to było, no, co wymagamy, ale to, ja, to słowo... Tak to się chodzi o to przejście, na, ten, na, ten, na ten. Tam. tylko Jezus powie ja, tylko, tylko na chwileczkę, bo rzeczywiście apostoł Paweł wielokrotnie mówi o tych, którzy zasnęli, hmm. ale mamy przykład Pana Jezusa, który mówi do swoich uczniów Łazarz zasną”. I oni, a jak zasną, no to będzie wszystko dobrze. Ale Jezus miał na myśli, że on umarł. Po prostu to wyrażenie, że ktoś zasnął, tak jak my dzisiaj mówimy, że, że, że zasnął, tak? A, zasnął w Panu. My, my też tak, tak używamy, bo Biblia tak mówi. Więc jakby Biblia się posługa, to jest pewien eufemizm. To jest łagodne powiedzenie, że umarł. Po prostu nie żyje już tutaj z nami. I mówimy, że zasnął. Jest, jak martwy tak wygląda, jakby spał. Więc stąd jest ten eufemizm. Natomiast wiemy, że za tym się nie kryje w stanie świadomości. Bo to, że Biblia użyła takiego terminu, nie, nie ma na myśli tego w dosłownym sensie. I to wyraźnie widzimy. Jezus mówi do tego łotra dzisiaj będziesz ze mną w kraju, Dzisiaj. I nie tak jak adwentyści po prostu twierdzą bezsensownie zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, przecinek. Będziesz ze mną w raju. Jezus nigdy nie mówił zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj. Jezus, Jezus zawsze mówił, zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. I nie mówił, co, co ma na myśli. Nigdy nie, nie mówił, co, co to miałoby za sens powiedzieć, zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj. Co by to zmieniało? Wiadomo, że teraz to mówi, więc jaki jest sens dodawanie byłoby dzisiaj? Nigdzie tego Jezus nie robi. W żadnym innym miejscu nie robi tego, ale tutaj według nich tak powiedział, bo im nie pasuje do ich, do ich dogmatu o śnie duszy, więc przesuwają przecinek, którego oczywiście w oryginale nie ma żadnego przecinka, ale oni tam dostawiają swój. I twierdzą, ja że, myślę, że Jezus mówi. Zaprawdę, nie, powiadam nie, ci dzisiaj. Ale, ale to nie, nie ma sensu. Sens. Nie. nie. To Jezus. To, żeby pokazać, jak, się, jak się patrzy na słowo Boże. Czy na Biblię, czy mamy to. jest? to. Mamy to. no to. Mamy to. to. pasowuje to. idealny to. Mamy to. to. nie to. Mamy to. Mamy to. A a tylko że jesteśmy tak, do że jeżeli czytamy nieugaszony, to znaczy, że nie jest z A właśnie, niektórzy patrzą na to w ten sposób, że nieugaszony, czyli takim, którego tego, nie może. To chcę pokazać. Także też na to, to, to, że, to, to, i też, no, też to na to tak zwanym uwagiem, na to patrzą na tego, że powiedzieć, że, że, że to, co nam się wydaje pewnik, 100%, okazuje się, że nawet a kto nawet nie można Więc co pokazuje, że żeby przyjmować też, też rozumieć, to zresztą mają na myśli po tak. I tu musimy być uczciwi, bo jak chcemy właśnie, jak przyjęliśmy jakiś dogmat, na przykład o nieśmiertelności duszy no to teraz będziemy wszystko na siłę do tego dogmatu naginać natomiast Biblia nigdzie nie podaje nam takiego dogmatu, więc nie powinniśmy go przyjmować, tylko musimy patrzeć na te różne fragmenty i przyznać że te fragmenty wydają się w tym kierunku iść ale te fragmenty wydają się w tym kierunku iść więc teraz jest pytanie dlaczego dlatego, że często Bóg mówi o różnych rzeczach w sposób ogólnikowy, Bóg mówi o różnych rzeczach w sposób potoczny, a w innych miejscach je uszczególnia. I myślę, że tutaj w tym kierunku powinniśmy iść z tego typu fragmentami. Że kiedy Biblia mówi śmierć, to mówi brak Bożego życia. Brak tego wszystkiego, co jest udziałem zbawionych. Co będzie udziałem tych, którzy powstaną do nich w nowych ciałach, więc tamci nie będą mieli w tym udziału. Natomiast będą mieli udział w czymś innym. I teraz musimy popatrzeć na te wszystkie miejsca, które to precyzują. I bardzo, I bardzo różnie to precyzują. Są miejsca, które mówią o ogniu, a są miejsca, które mówią o ciemności. Więc teraz pytanie, czy to będzie ciemność, czy to będzie ogień bez światła? wykluczona jest taki ogień bez światła więc tutaj można to łączyć, ale to w tym momencie już mówimy w kategoriach fizycznych wchodzimy w nasze ziemskie kategorie i zaczynamy to kleić, żeby nam się to wszystko jakoś tam zgadzało natomiast to wszystko są pewne obrazy które jednocześnie odzwierciedlają prawdziwą, prawdziwe doświadczenie. kiedy czytamy o tym bogaczu który znajdował się w ogniu piekielnym to czytamy o realnym bólu Czytamy o realnym jakimś pragnieniu, którego nie mógł zaspokoić, więc mówimy o jakimś realnym doświadczeniu, które ten człowiek tam miał, w tym miejscu cierpienia i on istniał. On nie był nie, nie został tam zniweczony w tym cierpieniu, on cały czas cierpiał. Jak długo to trwało? Nie wiemy. Pan Jezus tylko daje nam taki, taką historię, nawet nie jest przypowieść. Pan Jezus mówi, był pewien człowiek, podaje imię, łazarz. Więc tutaj mamy pewien wyraźny obraz istnienia, cierpienia, doświadczania jakiejś męki. Natomiast ten obraz nie mówi, czy to będzie trwało bez końca, czy to się kiedyś zakończy. Tutaj nic na ten temat nie wiemy z tej akuratnej historii. Więc szukamy w innych miejscach. I mówię, I mówię znajdziemy różne punkty, różne, które, które nie są zawsze identycznie, identycznie takie same, same i prowadzą do wniosku. Teraz jedni sobie przyjmą, że no skoro tyle mamy miejsc, tym, mamy 20 acetył, które, które mówią o unicestwieniu, no to musi, nam to pasuje. No, pasuje. no jak to? Przecież Bóg jakby, takie jak świadkowie, rozmawiajcie ze świadkami na ten temat, to, to oni to od razu wam powiedzą, ty sobie wyobrażasz, że, że miłosierny Bóg, Bóg mógłby kogoś bez końca męczyć, no to, co to byłby za miłosierny Bóg? Nie, Bóg jest miłością, Bóg na pewno, na pewno! Bo oni, oni są przekonani, że na pewno, tak im powiedziano, tak? Więc te wszystkie miejsca, które mówią o tym trwaniu tej męki, oni będą na siłę już w tym momencie negować, bo one nie pasują do ich przyjętych doktryny. A ci znowu, którzy mają tą doktrynę, że będzie to wiecznie, tam te inne miejsca będą jakoś negować i będą w jakiś sposób je... Proszę? Wieczna no, no, wieczna. No, to ja Tylko wieczna, wieczna może oznaczać, rzeczy, która ma wieczne konsekwencje, która, ja nie, która już właśnie na wieki, na wieki jest, będzie. już Nie jest, będzie, nie będzie jest, tam żadnego odwrotu od Boga na wieki. To, ja to, ja znaczy, to znaczy, że nie, nie będzie tak nie końca, końca tak tego. Oddalenie? Tak, wiecznie. Tak to tak można tak, rozumieć. I tak to Kościół Wczesny rozumiał. I tak do dzisiaj wielu rozumie. Natomiast mówię, niektórzy dzisiaj to kwestionują w różnych kościołach, łącznie z ewangelicznymi. I twierdzą, że będzie to jednak jakimś tam. Moim zdaniem, to jest znowu wychodzenie poza pismo. Tego typu dogmaty są swego rodzaju wyjściem poza pismo. Trzymajmy się tego, co jest napisane. Ostrzegajmy bezbożnych przed śmiercią, przed ogniem, przed wiecznym cierpieniem. Przed, przed... cokolwiek, cokolwiek to, oznacza, to oznacza, mówię, bo to no, można to różnie definiować, tak? I nie, nie potrzebujemy... grzesznik zazwyczaj w ogóle nie będzie chciał definicji tego. tego. No, no, On no, potrzebuje no, ostrzeżenia no, przed Bogiem sądu, przed Bogiem kary. To, to jest naszym zadaniem. Zadanie. Hmm. A, A jak zaczniemy, wiecie, się wdawać w, w te wszystkie szczególiki i wyżonglować wersetami, ktoś nam zacznie pokazywać takie wersety, my takie, to możemy, mówię, dyskutować. No, to wspaniałe wiadomości, że, że jest miłość, żeby na pewno się A ja takie mam małe pytanie. Czy tak ono? No teraz wiemy, że także ludzie, którzy martwestaną, w których Bóg to się mają, nowo uwiękione ciała. Co z tymi, co? Jakie oni będą postaci, Ci, którzy idą na potępienie. No na pewno nie takie. Nie chwalę Czytamy, że zostaną wzbudzeni wskażeniu. Wskażeniu. Wskażeni. w skażeniu. W Na pewno jeśli to ma być wieczna kara, to, to raczej to, to będą ciała zdolne funkcjonować bez końca. Ale będą to ciała skażone, cokolwiek to oznacza. W jakiś sposób dotknięte tym grzechem, który nie został zmazany. Więc... Raczej nie Raczej będą to takie fizyczne ciała nasze, nie, bo jeśli by ta kara miała być w jakikolwiek sposób, jakikolwiek nawet długa, to fizyczne ciało to nie jest w stanie przeżyć wielu rzeczy. Więc tutaj znowu, to są rzeczy już, o których Pismo nie mówi w szczegółach, więc nie dogmatyzujmy w nich. Natomiast mamy takie fragmenty, że ci powstaną na kaźń wieczną. Powstaną. W jakich ciałach? To też tak w Korenci się tak. w tak, takie pytania, w, tak. w jakich ciałach przychodzą. przychodzą nie? No są różne ciała. ciała. <grych> I, I, tam I tam wymienia, tam wymienia ciała, ciała niebiańskie, ciała ziemskie, ciała uwielbione. Ciała uwielbione. Więc jak, jak przychodzą? przychodzą umarli? No, przyjdą w odpowiednich ciałach, tak? W odpowiednim do tego, co ich czeka. Ciała uwielbione, to wiemy, bo Pan Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu. No I tak. Będziemy do Niego pozorni, tak. więc, więc no, Mamy ja jakieś wiek, już bliższe wyobrażenie. Bliższe, nie? Tak. A, a, a nie potępienie, nie. Tak. no ale też nie ciała, nie? No. <śmiech> Jakiś ciała Jakiś będą mieć ciało. Jakieś ciała będą Jakieś ciała będą Tak. Nie, no Jakieś. No bo ten, ten bogacz, o którym Pan Jezus mówi, w ogniu cierpiał. I, I miał ciało. ciało. Mówi, się, żeby Łazarz chociaż, chociaż palec umoczył i dotknął mojego do języka. języka. Czyli miał ciało podobne do tego ziemskiego, ziemskiego ciała. ciała. Więc jeśli to jest faktycznie to jest historia, a nie tylko jakaś alegoria, no to tutaj mamy przykład jakiegoś istnienia w jakimś ciele, które płonie, cierpi, a jednak cały czas istnieje cały czas doświadcza tego świadomego cierpienia. Nie no się, ale to jest ważne to co powiedziałem na początku, jeśli to jest historia, nie alegoria, bo Niektórzy też uważają, chyba jednak słusznie, że jeżeli coś jest, jest przypowieścią, przypowieścią tak? Pan Jezus mówił przypowiecze, to żeby nie, to nie budować teologii na przypowieściach, tak, to, to jest przypłanie do Tak, to tak to tyle że tutaj to właśnie, to po pierwsze, pierwsze, nie mamy tak, takiego, takiego określenia, że jest to przypowieść, więc to jest pierwsza rzecz. W przypowieściach Pan Jezus nigdy nie używa imion. Tutaj się pojawia imię, konkretnego łazara. Łazarza. To jest kolejny element, który... Wydaje się, sugeruje, że to nie jest. Poza tym każda przypowieść Pana Jezusa, każda, każda jedna, oparta jest na rzeczywistych rzeczach. Pan Jezus nie wziął, nie zbudował żadnej fantastycznej przypowieści. Wszystkie Jego przypowieści są osadzone w rzeczywistości. Więc to też musimy wziąć pod uwagę, że nawet przypowieści nie zawierają fantastyki. Pan Jezus nie wymyśla w przypowieściach rzeczy, które nie istnieją. On zawsze, On zawsze mówi o tym, co że naprawdę istnieje. też jest tutaj dla mnie niebezpieczny, niebezpieczny kierunek, kiedy ktoś próbuje tego typu historię, czy, czy nawet przypowieść, jeśli byśmy gdzieś tam no, nie chcieli dogmatyzować, bo rzeczywiście też nie jest podziane, że tak na pewno było. Jezus mówi, a był pewien człowiek. Więc tak zaczyna i tak jak mówi, to raczej mówi o prawdziwych wydarzeniach. Ale mówię, nawet w tych jego ilustracjach Jezus nigdy nie posługuje się czymś wyimaginowanym. Jezus zawsze posługuje się rzeczywistością. Więc tego nie możemy traktować jako nierzeczywistość wyjątkowo. Raczej traktujemy to jako rzeczywistość. Czy to faktycznie ludzi o takich imionach, i takich okolicznościach, jak tam Jezus opisuje, czy tylko jako reprezentantów jakichś tego typu sytuacji, ale jednak rzeczywistość. Chyba na kiedyś też byłem tak postawiony w takiej sytuacji. Rozmawiałem chyba z jakimś świadkiem. I właśnie chyba na ten fragmentem się pos posilkowałem. I on właśnie tak na mówił, no ale to jest tylko przypomnieć. Mm. Tak wiadomo, nie? Ja tam zostałem postawiony w takiej starej dobrej godności, ale od razu do mnie przyszło i mu mówię: słuchaj. No to nie jest tylko przypowieść, no po coś pana zdało to, nie? To nie tak, że sobie porozmawiali i stwierdził, że damy tam jakąś przypomność, która nie ma żadnego znaczenia. Po co? No, no to mówię. No to ta, że przypowiedź to po prostu jest odzwierciedleniem obrazem czegoś, co jest rzeczywistością. Jest pewna rzeczywistość, duchowa niewidzialna. I teraz, pan żeby to nam bardziej jakoś przybliżyć, pokazać, właśnie przy przypowieści, żeby nam zobrazować, bo y, faktycznie czasami trudno byłoby pewne rzeczy zrozumieć, jeśli nie mielibyśmy przypowieści. No coś słowo Boże mówi, coś niby wiemy, ale tak nie do końca. Natomiast jeśli jest przypowieść, która ukazuje tą duchową rzeczywistość, to wtedy nam się od razu to ta scena otwiera i dużo dokładnie o chodzi. Także tutaj jak Paweł mówi, to faktycznie bardzo ważne są te przypowieści. One właśnie ukażują duchową rzeczywistość i pomagają nam zrozumieć. Dwie rzeczy spełniają. To co i niechają nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, bardzo rozgrzawanym. Bo on już miał swój dogmat, którego on musi bronić. To, to jest taka no, jest. Tak? Niektórym mówi w przypowieściach do niektórych ludzi, a wam nie muszę w przypowieściach, nie wiem, gdzie to jest napisane, jest coś takiego. Tak, a to później. Pewne rzeczy to też im mówił w przypowieściach, ale później rzeczywiście już wykładał im na osobności dokładnie. Hmm. Tak. A innym? nie były takie jasne czytelne one nie były takie jasne czytelne te wszystkie przypowieści. No, bo panem, skupie, to jest że, no, że no, wszystko jasne no, było czytelne, no, dlatego nie, no, bierze, nie bierze. gdyby pan nie no, no, no, no, to że no, no, to, no, no, to byłoby parę słów mówi, że mówi do nich w przypowieściach, żeby nie rozumieli nie żeby się nie nie, nie nawrócili, dlatego mówi do nich przypowieści. Znaczy zakryte. Jakby mówili z Jezusem blisko krok w krok, tak jak uczniowie chodzili, to też by usłyszeli wyjaśnienia tej przypowieści. Ale oni sobie na się się, tak. żuchy napełnili i poszli do swoich domów. I dlatego nie mogli usłyszeć wykładu tej tak, przypowieści. Natomiast uczniowie kroczyli za Jezusem krok w krok. I oni usłyszeli, o co chodzi w tym wszystkim. I dlatego, że jak usłyszeli wyjaśnienia, no to mówiliśmy się na to, No bo jak ja nie rozumiem, dlaczego to chodzi. Ale co, to przecież e, Pan Jezus nie jest winien, znał ich serca, że oni, że no, no... Panu Jezusowi zależy, żeby wszyscy doszli do Poznania Prawdy, nie? I, a, no to Pan Jezu znał ich serca i dlatego im tak mówił, no tak, tak to wygląda, A tam jest... żeby się nie nawrócili. To nie to, że nie chciał, żeby się nawrócili, tylko wiedział, co w ich sercach jest. Nie, nie chcą, tak. no, że, że się nie nawrócą. tak nie nawrócą, nie? wyjaśniał im, bo i tak no, wiedział, co w ich sercach. że no tak, się nie nawrócą. To też znaczy, nie jest, że Jezus tak mówi, tak specjalnie skomplikowany, że nie zrozumieć. No no tak, nie to się. To To byłby To To To To jest? To ma dostęp do Pisma Świętego. Ilu ludzi, ilu ludzi je czyta, a wielu próbuje czytać, ale twierdzą, że nic nie rozumieją. Dlaczego? No jest właśnie ta różnica, że pewne rzeczy są zakryte przed człowiekiem zmysłowym, jak Paweł pisze. Są to rzeczy duchowe, które duch objawia. I bez ducha, bez tego życia, bez tego światła, bez tego objawienia, człowiek zmysłowy nie potrafi pojąć duchowych rzeczy. Natomiast jeżeli Duch Święty działa w człowieku, to czytamy, że nawet prostaczkowie, nawet małe dzieci są w stanie poznać te tajemnice Boże, które Bóg wyjaśnia im. Więc w liście do Koryntian Paweł pisze, że nie ci, którzy są najbardziej właśnie mądrzy tego świata, że przed tymi Bóg ukrył te rzeczy. A objawił je właśnie tym, którzy wierzą. Tym, którzy są, wielu z nich, niewielu mądrych według ciała, niewielu jakichś superinteligentnych. Ale przez ducha te rzeczy są objawiane. Więc tutaj rozumiemy, że też i dzisiaj ta Ewangelia jest zakryta, tak, zakryta tak, dla tych, którzy giną, czytamy, w który, których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie rozumieli światła Ewangelii. Ja Takie świadectwo mam, że ja po prostu tak po prostu kupiłam sobie Biblię i zaczęłam, a ma... no ja na... I czytam, na początku było słowo, Nic nie rozumiem, nic nie wiem, o co chodzi. Zaczęłam od początku, zaczęłam no i potem już w pewnym momencie zacząłem rozumieć, no bo... No, szukałaś, się, pragnęłaś, modliłaś. Tak? Tak. No tak. no no tak. no ale nic nie rozumiem. Mam tam to chyba jako czytam, czytam, czytam, przeczytam kartkę, nic nie słucham. No takie chyba to było, że to Wielu z nas na pewno podobne rzeczy doświadczyło. znaczy do początku nawet z nadnoczeniem jakby, z oświeceniem Górowej, no to czytamy, próbujemy zrozumieć. Chodzi, to nie się wydaje, że to bardzo nie nasze jakieś tam chcenie, tylko Jezus, Bóg tak powie, że Ty czytasz tak samo jak ja się nadałem, nie to, że Ty wróciłaś do genezis i uważasz, że bardzo ciężko zaczynać od Nowego Testamentu, od Starego Testamentu, tylko w Twoim sercu bagnie i tam u góry, Bóg powiedział, że będziesz czytać, będzie rozumieć ja zacząłem czytać Jana ja byłem zachwycony tą księgą od pierwszych tam kartek. Wy czytałeś już po nawróceniu. Nie, niekoniecznie Nie? jeszcze tak, jeszcze wiesz, może jakiś tam pierwszy krok, ale... A ja czytałam jako co letalną. Tak, wola można, że my oczywiście musimy zrobić pierwszy krok, ja, absolutnie, tak. ale to wszystko jest pod nam naturalne. Taka ja mam takie zdanie. Powiedziałam, się do końca, to ochocą, żeby umysły. Tak. Umysły i potem biały. To jest mowa o, o tym starego przymierza. Umysły i potem biały. powiem aż do dnia dzisiejszego przeczytałem starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nieposłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona, ta zasłona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy. Ile odczyta się Mojżesza, zasłona leży na jej sercu. Lecz gdy do pana się nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Czyli muszą się nawrócić do Chrystusa, którym ta zasłona dopiero zostaje zdjęta. I też zaczynają rozumieć. Inaczej nie. nie, no. nie. Z Bogiem, Panie. Kochani, to co, przechodzimy do Zachariasza? Przypomnijmy najpierw króciutko, gdzie jesteśmy. Pamiętacie, jaki to rok, kiedy Zachariasz prorokuje? 520, tak? Mniej więcej. Jaki król rządzi? Dariusz. Król? Perski, perski, czyli, czyli są e, pod... Nie, bo... Jeszcze może to już nie jest niewola, oni już są w swojej ziemi, mają tam jakieś prawa, mają jakąś wolność swego tego rodzaju, ale rzeczywiście są pod jurysdykcją e, króla perskiego i... E, Mają wielkie zadanie odbudowy świątyni, a jednocześnie Zachariasz kieruje do nich słowa w obliczu potrzeby opamiętania. Pamiętacie w pierwszym rozdziale mówi, nawróćcie się do mnie. To jest jego początek jego poselstwa. Nawróćcie się do mnie, mówi Jahwe zastępów. A ja zwrócę się do was, mówi Jachwę Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy. Więc tutaj jego poselstwo jest poselstwem nawrócenia. Oni są w miejscu, w którym jeszcze są rzeczy do zmiany w ich, w ich sercach, w ich myśleniu i w ich działaniu. Zachariasz otrzymuje wizję, Kilka wizji, tu osiem wizji przez tych pierwszych parę rozdziałów. Pamiętacie czego pierwsza, pierwsza wizja dotyczyła? Hmm. Hmm. Tak, tak jeźdźców na, na koniach kolorowych. wielobarwne konie. I co ci jeźdźcy reprezentują? Co on tam. Co ta wizja ma, ma, ma przekazać? Pamiętacie? Opisane, że to są ci, którzy mają obejść ziemię. Po co? Żeby zobaczyć, w jakim stanie są inne narody. I okazuje się, że w innych narodach jest spokój, że jest to czas stosunkowego spokoju. A więc ta pierwsza wizja pokazuje nam, że jest to czas ogólnego pokoju wśród otaczających narodów. Nie ma tu jakichś wielkich konfliktów i dalej. Oczywiście co pewien czas te konflikty się pojawiały, Mamy Asyrię, później Babilon, teraz Persję, więc te wszystkie, wiadomo, procesy trwały. Ale teraz, kiedy tutaj Zachariasz zostaje powołany, jest relatywny spokój. I kolejna wizja, to jaka to była wizja, pamiętacie? Następna. Druga wizja, czego dotyczyła, pamiętacie? Cztery rogi i, i czterech rzemieślników, rzemieślników czyli kowali, kowali, którzy nie zniszczyli, co ta wizja miała powiedzieć, Co ona miała uświadomić. To są rogi, które rozproszyły Judę, mhm. tak, że nikt nie mógł podnieść głowę, przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi mhm. Czyli? One, ta, ta, wizja ta wizja mówi o tym, że Bóg osądzi te narody, które dokonały spustoszenia Jego ludu. Chociaż wiemy, że, że było to częścią Bożego, bożego zamysłu, Bóg powołał, powołał najpierw Asyryjczyków, później Babunemczyków, żeby, żeby Jego lud zabrali z, z ziemi, to, była, to, była, to był wyraz Bożego gniewu i sądu nad nimi, to mówi teraz, te narody też dokonały Bóg wiele zła. I to nie jest tak, że tylko wy cierpieliście i tylko wy zostaliście osądzeni, ale oni też zostaną za swoje zło osądzeni. I Bóg pokazuje swoją troskę o swój lud, że oni nadal są obiektem Jego miłości. A następna wizja, pamiętacie, czego dotyczyła? Człowieka z czyn, Ze sznurem mierniczym. Czyli tutaj już mamy zapowiedź przygotowania miasta dla Bożego Ludu. Jerozolima będzie odbudowana. Tutaj mamy wizję, która mówi, że Bóg planuje, właśnie jest wprowadziwszy ich do ich ziemi, odbudować ich w tej ziemi, dać im to miasto, pomóc im na nowo, odbudować Jerozolimę i oczywiście w centrum Jerozolimy jest świątynia. To jest ta wizja. Kolejna wizja to jest właśnie wizja, która już się zbliża do świątyni. Ostatnio właśnie ją omawialiśmy. To jest to, co za wizja? Tak jest. Czyli mamy tutaj wizję tego arcykapłana Zachariasza, a przepraszam, Jozłego, tak? Jozuego, który jest właśnie reprezentantem ludów w świątyni i reprezentantem Boga dla ludu. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, coraz bliżej podchodzimy do Boga. Następna wizja będzie wizją dotyczącą głównie Babela, czyli tego świeckiego namiestnika i jego udziału w tej służbie. Chociaż tam Jezus będzie razem z nim, to jednak Babel będzie w centrum tej drugiej, następnej wizji. Więc tutaj widzimy, że Bóg... Pokazując najpierw tą perspektywę narodów, w świetle, czy, czy w, w tej perspektywie rozgrywają się te wydarzenia tutaj w Judzie i w Jerozolimie, Bóg pokazuje, że On nad tym wszystkim czuwa, że to wszystko jest pod Jego kontrolą i On tutaj realizuje swój zamysł. Więc oni są częścią tego Bożego zamysłu, odnowy, odbudowy życia, no i, no i oczywiście w centrum tego jest świątynia tak, która, która na razie leży w gruzach na razie tylko fundament został 16 lat wcześniej wylany, ale nic nie zostało postawiono. oni wtedy postawili ołtarz i na tym ołtarzu złożyli jakieś ofiary ale nie, nie, nie, nastąpił, nie nastąpiła budowa świątyni budowa świątyni została zatrzymana więc tutaj mamy cały czas pamiętajmy, kontekst jest wezwanie ich do odbudowy świątyni no i widzieliśmy tą wizję tego Jozułego, którego imię znaczy Jezus, tak? czyli jakby jest tożsame imię Jezus. Oczywiście jest to hebrajskie imię, ale to hebrajskie imię w greckim później przekładzie brzmi Jezus. Czyli jest to imię też, które w jakiś sposób zapowiada naszego Pana i Odkupiciela. I ten Josue, oczywiście tutaj jako człowiek jest w takim opłakanym stanie, w szatach umazanych ludzkimi odchodami. Bo takie słowo tutaj dosłownie jest użyte, jak widzieliśmy ostatnio. I szatan jeszcze po jego prawicy sprzeciwia mu się, czy oskarża go, czy złożeczy mu tutaj to słowo właśnie szatan. I to słowo jest, jest, jest z tego samego źródła czyli mamy tą, tą wrogość, te oskarżenia, te ataki szatana na Jozułego i widzimy Boga, który tutaj w tym fragmencie w zupełnie łaskawy sposób, niezależny od Jozułego, oczyszcza go z tego brudu, którym jest umazany, zdejmuje z niego tą brudną szatę, nakłada na niego czystą, świętą szatę i na głowę daje mu ten zabój czyli jest ubrany jak kapłan. Ma ten czysty ubiór kapłański, który pozwala mu zbliżyć się do, do Boga. Więc tutaj mamy na początku to, co Bóg dla niego czyni w swojej łasce, natomiast od wiersza szóstego mamy warunki, które Bóg stawia Jozuemu i wymagania, które przed nim kładzie, Warunkując jego służbę Bogu spełnieniem tych warunków od szóstego wiersza. Potem anioł Jachwe oświadczył Jozułem, tak mówi Jachwe zastępów, jeśli będziesz chodził moimi drogami, i jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw,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 są oni bowiem jakby, tutaj ja mam w tym przekładzie, ludźmi niezwykłymi, ludźmi niezwykły. słaby przekład. E, tutaj powinno być są znakami. Tam, tam jest jest słowo, znakami. tam jest użyte słowo, które oznacza znak, zapowiedź czegoś, co ma się wydarzyć. oni mężami dobrej No to już jest lepsze. Tak, dosłownie tam jest są znakiem. Tam jest po prostu hebrajskie słowo, które oznacza znak, zapowiedź tego, co ma się wydarzyć. No Gdyż oto przywiodę mojego sługę, la Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jozuem. Na tym jednym kamieniu będzie siedmioro oczu. Macie jakieś inne przykłady? Nie ja też mam. W Warszawce z oczu na tym kamieniu? Tak. Na jednym kamieniu okay. siedem oczu. Okej. I to jest dobre tłumaczenie, natomiast jakby za chwilkę zobaczymy, znaczenie jest dwuznaczne. To może oznaczać, że ten kamień ma w sobie jakby siedem oczu, tak? Na tym kamieniu dosłownie jest siedem oczu, tak? To pierwsze nasze zrozumienie jest. Ale to może też oznaczać, że na tym kamieniu jest siedem oczu, czy jakby siedem oczu patrzy na ten kamień. Czyli na, na, na tym, tak, tak jak powiedział, na Tobie są moje oczy, tak? Nie to, że moje oczy tak, faktycznie są na Tobie, tylko że jakby ja, ja mam ja na Ciebie zwrócone oczy. oczy. Czyli tutaj jest dwuznaczność w tym stwierdzeniu. Nie jest tutaj jednoznaczne, Czy ten kamień ma siedem oczu, no. czy siedem oczu baczy na ten kamień? Oto wykonam na nim ryt, mówi Jahwe zastępczy i zgładzę nieprawość tej ziemi w jednym dniu. W tym dniu, mówi zastępu, zastępów każdy wezwie swego bliźniego pod winoroślą i pod drzewem figor. Czyli tutaj mamy ciekawe zapowiedzi. Po kolei przyjrzyjmy się temu, co tu mamy. tego żeby no, cały to. Ten, ten, że tam nie było niestety. Czy tam No się to, tak. tak, bo, to, bo to, jest to jest wyrażenie, które pojawia się w kilku miejscach. To, to jest nie jest jedyne miejsce. Ja to jest miejsce, tak? że to jest, nie raz to, to, czy się czytam, to czytam, że tam wiesz, sobie czytam, tam słucham, tam codzienne słowa, prostu gdzieś tam, coś w Jakieś, jakieś z i, i, i, i... Tak. A <laughs> więc Jozue, zobaczcie, jakie Bóg warunki mu stawia. Po pierwsze mówi, jeśli będziesz, będziesz chodził moimi drogami i jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw. Czy Bóg mówi tutaj dwukrotnie to samo? Czy mówi dwie różne rzeczy? Czy to jest jeden warunek? Czy to są dwa różne warunki? Czym się różni chodzenie Bożymi drogami od przestrzegania Jego ustaw? Jak? W drugiej części, jeśli będziesz. No, mnie też tak nie jest. Nie wiem, jest napisane tak, mhm. jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, czy tak jakby to się To jest dwóch rzeczy. To jest łącznik porządek mhm. i, czy mojego jest to, rzeki, i to? to lub. ruch obowiązek. Tak, czasami to, rzeczywiście to jest, mamy coś takiego w języku hebrajskim jak, jak to, wielokrotne powtarzanie tego samego, używając różnych sformułowań, ale to nie zawsze na miejsce. Więc musimy patrzeć, czy, czy jest to jakby powiedzenie tego samego w inny sposób, bo to jest bardzo, bardzo często. Szczególnie u proroków i w poezji hebrajskiej, czyli w psalmach, w przypowieściach, w księdze kaznodziei, to wielokrotnie pojawia się coś takiego właśnie, jak powtórzenie tej samej myśli w dwóch różnych wyrażeniach. I tutaj, tutaj mamy, no, przyjrzyjmy się, czy mamy to dokładnie, dokładnie to samo powtórzone, czy, czy mamy coś, coś bliskiego, bliskiego, ale, ale nie jednak nie. pewne są myśli szersze. I spróbujmy I najpierw tutaj wyjaśnić, co to drugie wyrażenie znaczy, tak? Bo tutaj to pierwsze jest rzeczywiste, rzeczywiście jednoznaczne, jeśli będziesz chodził moimi drogami. Natomiast to drugie oznacza, pierwsze znaczy strzec, zachowywać, i potem to drugie słowo to jest wymagania. Czyli dosłownie jeśli będziesz jeśli będziesz pilnował moich wymagań, będziesz strzegł moich wymagań. Dosłownie, ja też patrzę, to to, to słowo jeszcze może oznaczać. To jest coś, co zostało powierzone komuś pod opiekę, coś, co zostało komuś powierzone, żeby chronić strzec, ale, ale też może oznaczać odpowiedzialność, odpowiedzialność, służbę, coś, co rzeczywiście jest wymagane od kogoś. Czyli tutaj, jeszcze raz, to Twoje tłumaczenie, tak jak tam było? I będzie strzegł mojego urzędu. Urzędu, to trochę słabo, bo tutaj to słowo nie oznacza urzędu. Nie, to jest słabe tłumaczenie. Urzędu, to jest. Na przykład, to jest lub obowiązki. To to wygląda to jest, to się to tym to jest, to jest, to to, yy, tak to wygląda nie, zna, to, to, to, to że to pierwsze, czyli jeżeli to hmm. jeżeli będziesz jest, to jest, to jest, to swojego, serca, swoich ust, swojego postępowania, takiego, można powiedzieć, codziennego, i, będziesz pilnował mojego porządku, to już wtedy tak bardziej ja to widzę jako służbę jakoś. Jako arcykapłana. Tak. To, to się wiąże. on jako arcykapłan ma handlować pewnego porządku, czyli tak. z za porządku, ale to musi on jako arcykapłan zachowywać się odpowiednio do tego urzędu. Hmm. Dlatego tam jest podstawione I. Łączy musi być. Czyli tutaj to wyrażenie chodzić Bożymi drogami tak naprawdę dotyczy wszystkich. Tak? Wszyscy, którzy wierzą w Boga, którzy ufają Bogu, polegają na Niu, muszą chodzić Jego drogami, czyli postępować według Jego wskazań. Bo to, bo to chodzić Bożą drogą, to, to też się wiąże z tym, co Bóg nakazuje i czego Bóg zabrania. Tak? Bo jeżeli robimy to, czego zabrania, no to schodzimy z Jego drogi. Jeśli idziemy Jego drogą, to znaczy, że postępujemy według Jego wymagań. Natomiast to drugie wyrażenie rzeczywiście tutaj zawęża do Jego służby, do tego, co Bóg mu powierzył. I on ma teraz być wiernym w tym, co Bóg mu Dał, ma, ma właśnie strzec, tutaj to słowo oznacza być, być na straży tego, co Bóg mu powierzył, tego, tego co, co Bóg mu dał. Więc wierność w służbie i posłuszeństwo tym wszystkim wymaganiom Boga, które są dla całego Bożego Ludu. I teraz, jakie będą tego błogosławione konsekwencje, jeśli będzie. To słuszne. Po pierwsze, po pierwsze tak mówi, będziesz, tutaj, tutaj ja mam przetłumaczone, rządził moim domem. Tak też macie? Czy jakieś inne macie tłumaczenie? Zarządzał. No tu jest słowo dom użyte. Dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Nie, to później, to później, to później. Wcześniej, wcześniej. Pierwsze, tak? zawiadywał Pierwsze, tak, zawiadywał, tak? Zawiadywał. zawiadywał. No tutaj, oraz oraz strzeg moich dziedzinców. Okej, okay, tutaj, tutaj mamy słowo, które oznacza zarządzać, sprawować właśnie władzę nad czymś, administrować. Czyli co to może oznaczać? W jakim sensie będzie? Może to i będziesz pilnował mojego porządku, to jest tak jakby ta służba, która została oddana, tak jakby mówić, tak obolnikowo, a potem dalej już tak jakby to jest bardziej sprecyzowane by na to, że... hmm. jakaś myśli. Hmm. No, bo mamy słowo dom, tutaj jest ewidentnie słowo dom. Będziesz rządził moim domem, czy będziesz zarządzał moim domem, czy będziesz. Czyli dom, czyli dom, co, co, co, co tutaj, tutaj jest nazywany Bożym Domem? domem. No Najprawdopodobniej no, świątynia, tak? Tak? świątynia. Świątynia tak? była nazywana Bożym Domem. Oczywiście czyli wiemy, że Bóg tam nie mieszka, tak jak, jak my mieszkamy w naszych domach, domach ale, ten, ale świątynia, świątynia reprezentowała Bożą Obecność. I w tym sensie była nazywana Bożym Domem. Czyli teraz, teraz w jakim sensie on będzie rządził? W przekładzie UBG jest rządził. Moim zdaniem to jest słabe słowo, też za mocne bo, rządzić, bo rządzić, to znaczy tak wiecie jak rozporządzać, rozporządzać, decydować a tutaj on nie ma rządzić, tylko zarządzać to jest pewna różnica prawda? czyli on będzie miał jakąś odpowiedzialność będzie miał jakiś autorytet ale to nie znaczy, że teraz on będzie swoje porządki ustanawiał bo rząd mogłoby tak sugerować no Dokładnie. Dokładnie. I Bóg mówi w, w moim, moim domu, nie ten to pierwszy, to pierwsze, pierwsze wyrażenie na razie. W moim, moim domu. Czyli Bóg sobie wyraźnie, wyraźnie mówi, to jest jego dom. To, nie, moim jest, domem, tak? nie, to nie jest dom Jozłego. Jozue jest tam tylko zarządzą, ale to jest Boży dom. Boża świąteczność. Tak samo my to rozumiemy dzisiaj, prawda? Że Bóg wyznacza różnych ludzi w Kościele, ale to nie jest ich kościół. Żeby oni robili, co im się podoba i co oni uważają. Tylko nadal są zarządcami Boga, do którego ten Kościół należy. Tak? To, to Jezus jest Panem Kościoła, a ci wszyscy, którzy służą w Kościele, mają to czynić pod Jego władzą, pod Jego autorytetem. I to jest cały czas, pamiętając, że to jest Jego dom, Jego przoda jego stado. to jest niezwykle ważna zasada, którą widzimy już w Starym Testamencie. Bóg też napominał tych pasterzy, którzy wykorzystywali te owce do własnych celów i chwali tych dobrych pasterzy, którzy rzeczywiście troszczą się, pielęgnują i rozumieją, że jest to Boża Boża owczarnia. Więc tutaj też mamy kapłana, któremu Bóg powierza jakąś odpowiedzialność, powierza mu jakąś Formę zarządzania, ale nie na, na zasadzie, zasadzie samowolności. Tak? Rozumiem, że tutaj nie o tym jest mowa. Ja tak rozumiem też, jakby, jakby to przenieść na dzisiejsze czasy, że na przykład, jeżeli ty mówisz, zwracasz się do kogoś, będziesz chodził moimi drogami w sensie, będziesz żył według mojej woli wtedy dam Ci możliwość, że będziesz mógł zarządzać na przykład jakąś grupą ludzi i potem też wyszczególnia na czym będzie polegało to, to zarządzanie tą grupą ludzi, czyli będziesz nauczał słowa, będziesz powiedzmy prowadził te wieczerze pańską i tam powiedzmy wiadomo czy jakieś rzeczy, tak jakoś to tak mi się wyraża. Tak? że to tak, tak że jak będziesz naprawdę słuchał mojego głosu i kroczył za tym, to ja Ci powierzę pewną służbę, która z kolei będzie się składać z tego i z tego. Czyli, Czyli Bóg, Bóg reguluje, reguluje tą służbę, zauważmy. Kapłani w świątyni nie mogli robić czegokolwiek. Oni mieli ściśle określone zadania. I nawet najwyższy, najwyższy kapłan, arcykapłan, nie, nie był nad nimi w takim sensie, że teraz on niby zarządza, jak on chciał. Absolutnie nie. Arcykapłan to był po prostu wyjątkowy jeden kapłan, który miał szczególne zadanie do wykonania. I tylko on mógł wykonać to zadanie, nikt inny go nie mógł wykonać. Ale to nie znaczy, że on był nad nimi. Tak jak dzisiaj wiecie, mamy te kościelne hierarchie władzy. Od, od najniższego, najniższego jakiegoś tam diakona do papieża albo w innych systemach jakiegoś tam arcybiskupa czy biskupa, czy jak tam się to nazywa. Więc niestety to jest świecki model. W kościele, tak jak w świątyni, nie było nie piramidy władzy. Nigdy. Zawsze Bóg był Panem. Bóg zawsze siebie przedstawiał jako jedyną władzę w pośród swojego ludu. Natomiast ci wszyscy ludzie, których powoływał, byli jego sługami, byli jego zarządcami. O, oczywiście on im powierzał odpowiedzialność, ludzie mieli się ich słuchać, ludzie mieli robić to, co oni przekazywali, tak? ale oni przekazywali to, co Bóg im powiedział. Nie to, że oni sami sobie to wymyślili. Kiedy Mojżesz opisywał przybytek, to nie był to jego wymyślony przybytek, tylko dokładnie według wzorca, który dostał na górze. Bóg mu w szczegółach powiedział, jak to ma wyglądać. Mojżesz jego jedynym zadaniem było to wiernie przekazać i później pilnować, żeby tak zostało to wykonane. I tak I samo mówię ci wszyscy kapłani i arcykapłan. Więc tutaj, kiedy Bóg wywyższa Jozułego, rozumiemy, że to wywyższenie jest powierzeniem mu bardzo odpowiedzialnej pozycji, bardzo odpowiedzialnego zadania. Więc tak samo w Kościele. Nie powinniśmy patrzeć na tych, którzy służą jako nad tych ponad, tylko patrzeć na nich jako tych, którym powierzono szczególnie odpowiedzialne zadanie. I nasze Naszym zadaniem zadanie powinno być, być modlić się o nich, wspierać, wspierać ich, zachęcać jak ich, jak trzeba napominać, korygować, ale, ale z w takim, takim zrozumieniu, że to jest wielkie, wielkie zadanie, które Bóg powierzył, powierzył różnym ludziom w Kościele. Nie po to, żeby tych ludzi wywyższać, nie po to, to, żeby, wywyszać, nie po to, to żeby teraz tych ludzi być wpatrzonym jak w jakiś super ludzi, super superduchowych, super tylko, tylko rozumieć, że to po prostu jest pewna odpowiedzialność. Pewna, pewna właśnie posługa w Kościele, w Kościele która jest potrzebna dla dobra całego ludu, ale chwała zawsze należy się tylko Bogu. Tylko Bogu, żadnemu człowiekowi. Choćby nie wiadomo, jak wielką służbę wykonywał, choćby nie wiadomo, jakie wielkie dary posiadał, nie możemy zrobić tego błędu, że wpatrujemy się w ludzi, polegamy na ludziach i co gorsza chwalimy tych ludzi i wywróczamy ludzi. To, to absolutnie nie po to jest. I tutaj również Widzimy zarządzanie w Bożym domu. Czyli wcześniej Bóg stawia to jako warunek, zobaczcie, w pierwszej części tego wiersza. W drugiej, ten drugi warunek jest, jeśli będziesz przestrzegał moich wymagań. Czyli co by to miało oznaczać? W jaki sposób On ma zarządzać, czy znowu strzec, Scroll czy chronić dziedzince. Co to, to, to miałby? Jakiego rodzaju praca to miała być? To jest duchowo, że ten arcykapłan musi, no po prostu, nie wiem, modlić się, tak, jakieś tam obowiązki, w, w z tej strefie duchowej powinniśmy jest tego porządku. To jest oznacza też za pać, nie? No tak, zajmować się obawami. Od obawek, od niszczenia. Bo chyba ten obawami był określony dla arcykapłana, co uczyniono się zajmującym. No właśnie. Arcykapłan głównie miał składać ofiary i szczególnie tą ofiarę w Dzień Pojednania, wyjątkową ofiarę. To było jakby jego główne zadanie. No to często ta ofiara się odbywa? Raz w rok. Raz w tak. To, to było jego główne zadanie. Poza tym codzienną służbę w świątyni sprawowali kapłani. Mieli swoje zmiany i tam składali codzienne ofiary rano wieczorem, więc tutaj była tego typu służba. Więc co się działo w ogóle na tych dziedzińcach? To służby jego może było to, że raz na ten rok musiał składać główną ofiarę i też pilnować tego porządku, co tak. to jest tak. tak nie było jakiś To też tak należało do obiektu, w obiektu. A, czyli, czyli jakiegoś, jakiegoś rodzaju nadzór nad na wszystkim, zresztą, co się na dzieje na tych różnych dziedzinach, bo tam było bo kilka się tych dziedzin na, na przykład. No. Czyli znowu, jakby jest, jest to cały czas związane z tym zarządzaniem Bożym Domem, które, że jak mówiliśmy, mamy pewne szczegóły tego zarządzania, między innymi sprawowanie jakiejś tutaj opieki, doglądania tego, co dzieje się na tych różnych dziedzinach. I teraz mówi, dam Ci prawo... Dam ci prawo, chociaż nie, tutaj nie ma słowa prawo. Tutaj dam ci dostęp, tutaj to słowo prawo zostało dodane przez tłumaczy. Dam ci dostęp do tych, którzy tutaj stoją. Czyli do kogo? Ale wcześniej nic nie było żadnych kapłanów. Wcześniej? Jak jednoznaczne jest to słówko dostęp? To słowo dostęp, zaraz zobaczymy co to znaczy. Tak, to jest dostęp po prostu. Jezułek był obrany w szaty brudną. A co dalej tak stał przed nim. ten się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, ale to nie wiem, to Ja też tak pomyślałam o aniołach. Który to wiesz, Boczłowek? Który to wiesz? Przed tak, anioł powiedział do tych, którzy stali przed nim, zdejmijcie jego brudną szatę i, i to właściwie wszystko, co o nich czytamy. Więc teraz nie wiemy, do kogo on mówi, tak? czy mówi do innych kapłanów, którzy w tej wizji znajdowali się przed Jozłem, czy mówi do innych aniołów, którzy znajdowali się przed aniołem. Tutaj, tutaj po prostu nie jest to powiedziane, więc znowu, jeżeli nie jest powiedziane, to my nie wiemy tak naprawdę, ale chyba nie tylko pozostają. Tak? Kapłanie, Później jeszcze znowu pojawiają jeszcze, się jacyś, którzy, którzy są, są tam przed nim, przed tym kapłanem. Tak? Powtarza się to wyrażenie w ósmym wierszu. Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą, hmm. Tak, tu tak, już siedzą. Są, no. do tej są, są za tak, tak do tej właśnie, czyli są tymi znakami. znakami. Mhm. Tak. Ja tak. tak. Ja o, za, to myślę, że oto ja zielbiam z tych miejsc tego znika i datora. Czy to tak jakby ci, którzy to zapowiadają przyjście Chrystusom Czyli tutaj, czyli tutaj najprawdopodobniej faktycznie, wziąć, jeżeli w całym tym fragmencie jest mowa o tych samych osobach, które są przed nim, to tutaj mamy jakąś w tym wierszu, mamy jakąś sugestię, o kogo chodzi. Mamy sugestię tutaj, bo on mówi, to są twoi znajomi albo przyjaciele. Tutaj używa słowa, towarzysze, znajomi, przyjaciele, czyli najprawdopodobniej inni kapłani. To na to wskazywało. Czyli, czyli jakby jak w tej zjedzie, wizji tutaj, tutaj nigdzie to wcześniej nie zostało powiedziane jest to, po prostu szatan, jest, jest anioł pański i jest I tych trzech są, oni są przedstawieni a tamte osoby nagle gdzieś tam się, tam się w tych wypowiedziach pojawiają, pojawiają ale my widać tam są do których anioł mówi żeby zdjęli z niego szatę i go w, właśnie w te, w, to, w te czyste tak, tak jest ta różnica, tak znaczy tutaj to słowo stać przed, przed Panem szczególnie bardzo często oznacza po prostu służyć Panu. Bardzo często właśnie w takim sensie to, wy, to wyrażenie występuje, więc być może to też jest jakaś sugestia, że to są ludzie, którzy też służą Bogu. Czyli tutaj to inni kapłani by lepiej do całości tego fragmentu, jeśli weźmiemy te wszystkie odniesienia do tych osób. Chociaż mówię, one nie są sprecyzowane Natomiast jeżeli weźmiemy tutaj to jako innych kapłanów, to zobaczmy, jaki sens tego będzie. Będziesz miał tutaj dostęp, czy będziesz miał tutaj, bo to słowo dostęp może oznaczać drogę, możliwość. tak, możliwość wejścia gdzieś pomiędzy tych, pomiędzy tych, którzy tutaj stoją. Czyli właśnie służą tutaj, tak? Bo to jest wyrażenie stać w tym miejscu przed Panem jest miejscem służby, czyli po prostu będziesz miał prawo wykonywania tej posługi. Czyli zobaczmy tutaj, jakby próbując troszeczkę odnieść się do tego, co to w takim szerszym sensie ta zasada tutaj mówi, że służenie Bogu i sprawowanie tutaj jakichś takich odpowiedzialnych zadań przed Bogiem jest swego rodzaju nagrodą jest swego rodzaju jakimś przywilejem, mm. który jest ściśle związany z tym, jak człowiek traktuje Boga, jak chodzi z Bogiem. Pan Jezus mówi, że ci, którzy są wierni w małym, zostaną postawieni nad większym. Czyli jeśli jesteśmy wierni w małych rzeczach, znowu, to musimy być ostrożni, żeby tego po ludzku źle nie ocenić. Tak, tak jak wcześniej mówiliśmy, te małe rzeczy, wielkie rzeczy, to są nie takie łatwe do określenia. Ale myślę, że zasada jest dla nas czytelna. Jeżeli to, co Bóg nam dzisiaj powierzył i my robimy to należycie, to ufamy, że Bóg powierzy nam większe rzeczy, da nam większą odpowiedzialność w swoim Królestwie. Cokolwiek to będzie oznaczało dla każdego z nas, według tego, jak Bóg nas obdarował, według tego, do czego Bóg nas przysposobił, jakie ma dla nas zamysły ale to powinno być naszym pragnieniem, tak, żeby nie stać w miejscu, wiecie, nie robić całe życie tego samego i być zadowolony, że służę Panu w małym i jestem taki pokorny i y, zawsze tylko służę w małym, tylko żeby naszym pragnieniem było służyć Mu jak najwięcej, tak, żeby ta nasza posługa też była jak najukwitsza. Więc tutaj to jest dobra ambicja. Paweł pisze na przykład do Tymoteusza, że jeżeli ktoś pragnie, służby biskupa, to jest to dobre pragnienie. O dobrej, dobrej rzeczy pragnie. Więc nie ma w tym nic złego, że ktoś pragnie służyć innym, chociażby w takim zakresie. Co nie oznacza, że wszyscy są do tego powołani. Nie oznacza, że wszyscy teraz jak chcą, to będą w końcu to robili. To nie, nie, tak to nie działa. Ale Paweł tylko pokazuje na dobre pragnienie, że ludzie chcą w ogóle służyć innym. Że nie myślą tylko o sobie, ja będę sobie siedział w ławeczce, i tutaj przyjdę, posłucham, no i chwała Bogu, nie? I, I ważne, że jestem. No, nie powinniśmy mieć takiej postawy w Kościele. O to chodzi. Że jednak postawą chrześcijanina jest postawa, by służyć. Służyć innym. Jakkolwiek Bóg mnie uzdalnia, jakkolwiek Bóg mnie przysposabia. Tak samo tutaj. Jozue zostaje powołany do służby arcykapłana, najwyższego kapłana. Sprawowania szczególnej, świętej ofiary. I są pewne wymagania, które Bóg mu stawia. Mówi, jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz przestrzegał moich wymogów, wtedy będziesz, tak? Czyli jeśli nie będziesz, to to stracisz. To, to, to, to. I zobaczcie, w Nowym Testamencie mamy Pana Jezusa, który stoi między złotymi świecznikami i mówi do nich, jeżeli niektóre, do niektórych z nich, jeżeli nie będą wierni, jeżeli nie będą pokutować ze swoich grzechów, to co zrobi z nimi? Usunie ich z tego miejsca, pozbawi ich tej służby. Jednych nawet mówi, że z, jest z swoich ust. Więc mamy warunek to, żeby być Królestwie Bożym, służyć Bogu, wymaga od nas wierności Bogu, wiernego zaangażowania w to, co Bóg nam powierzy, przeznacza. Więc, z jednej strony, to jest coś, czego powinniśmy pragnąć, by być sługami, użytecznymi sługami. Z drugiej strony, Bóg mówi, jeśli będziesz spełniał te warunki, które przed Tobą stawiam, to ja chętnie. Postawić się nad większymi rzeczami, ale okaż się wiernym w tym, co dzisiaj się powierzyło. Choćby to było mało. Bądźmy wierni. Bądźmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał i pilnujmy siebie z Bogiem. Pilnujmy naszych dróg, żeby tak jak tutaj Josue chodzić jego drogami, przestrzegać jego wymogów, a wtedy On będzie nam powierzył te przywileje. powiem, <słuchaskie> ja ja mm, taką fajną w sumie rzecz, która mnie akurat ostatnio dotykała przez parę miesięcy, yy, że gdybym tam sprzedawał w kaplice, a też jednocześnie jak są liście na zewnątrz, to też, też ta, a, to jeszcze liście tam, bo no, zamiatą, te liście. Pamiętam, że zauważyłem jedną, bardzo taką dla mnie osobiście budującą rzecz, że... że... Zamiętam te liście, jak przechodzą ludzie, którzy tutaj przechodzą na tą siłotę, to bardzo często mówią, że idzie dobry, a jak nie zapomniałem, to, to przechodzi to nic. Ale dają do zrozumienia, że moja praca nie została przez ludzi, przez ludzi szanowana, że... Jest gościu, który zamiata te liście, tak. które nie mają szansy na pójdę. Dzień dobry. A ja że nie A ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział dzień dobry. Sami korzystają z tego, co robisz, więc od razu jest taki szacunek. No nie, dziękuję, może nie wypada. sam fakt, że nie Niektórzy też są szczęść Boże. Jeszcze wiesz, tutaj nie rozpoznają nas chyba. Tak. Charakterze. Z BB, Get dobrze. jest ludźmi Dobrej zapowiedzi. Dobrej Tej to oznacza, mu oznacza, a ja tutaj się doczytałem, że to słowo oznacza. zobacz, tutaj ja mam że to jest coś, co reprezentuje coś, co ma przyjść. Zazwyczaj jakiś Tomasz Wonder Sign i sprawdzałem to słowo w różnych tych leksykonach i ono wszędzie oznaczało zapowiedź, wszędzie oznaczało znak czegoś, co ma, co ma nastać. Yy, tak, tak. tak. tak, tak. Hmm. Ono tylko dwa razy występuje. Występuje w Izajasza 23, gdzie jest powiedziane jak mój sługa Izajasz chodził nago i boso przez trzy lata jako znak i cud dla Egiptu i Etiopii. tak króla z Syrii uprowadzi więźniów. To jest jeden wiersz, gdzie to słowo występuje i drugie tutaj. to dwa tylko które występują w tej formie, znaczy to słowo występuje w tej tak, znak prorocza zapowiedź. Być może to wyrażenie, tak jak mówisz, złożone jakoś tam zmienia ten sens, ale tutaj ale tak myślę, że jakby to, to ten sens jakby to znaczenie. Tak, tak. Bo tutaj mamy, są oni, ja rozumiem właśnie z, z znakiem, tutaj jeszcze patrzę na, na te jeszcze inne tutaj wyrażenia, Czyli ci, którzy siedzą przed tobą i ty, jesteście i tutaj nawet jest słowo ludzie, tak jest słowo. Anshei, czy jesteście ludźmi znaku, tak, albo ludźmi znakiem? Oto, oto mówi przywiodę mojego sługę odrośli, tak? Czyli tutaj to, to myślę, że to jest szczególnie w kontekście tego, co dalej mówi, to słowo następne, właśnie tutaj, to słowo odrośl, tak? Latoroś, macie, tak? Okej, okay, tak jest. To jest słowo, które znowu, patrzmy, gdzie ono się pojawia. Ono też w kilku miejscach występuje zaledwie. Dokładnie. Więc popatrzmy, jak tam w tych fragmentach ono, ono się pojawia. I za każdym razem, wydaje się, wskazuje na jakiegoś, na jakąś postać, która ma się <try> pojawić. Mam przepisano wzrost, gałąź, Tak, tak. I teraz Jozue, Jozue i ci jego przyjaciele są znakiem, czy zapowiedzią tego właśnie tutaj nazwanego sługą, który jest tą latorością. Więc popatrzmy do tych fragmentów. Jeremiasza 23,5. Oto nadchodzą dni, mówi Jahwe, Jeremiasza 23,5. Oto nadchodzą dni, mówi Jahwe, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król, i będzie mu się szczęściło, czy powodziło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Czyli tutaj latorość jest nazwany królem. Tutaj zobaczcie, u Zachariasza jest nazwany sługą u Jeremiasza jest nazwany królem i mówi, że będzie wzbudzony Dawidowi jako sprawiedliwa, latoroś, sprawiedliwy król, czyli tutaj Dawid jest uosobieniem wybranego przez Boga króla i jakby z tego z tego rodu Dawida będzie wzbudzony kolejny król, który nazwany jest tutaj latoroślą, Jeremiasza 33, 15, w tych dniach i w tym czasie sprawie, że wyrośnie Dawidowi latorośl sprawiedliwa, więc bardzo podobna do tego wcześniejszego fragmentu. będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi. Czyli tutaj ma charakter sędziego przede wszystkim. Sprawiedliwego sędziego. Też jest też mowa jest o, Dawidzie, o Dawidzie, czyli jak to jakiś król, król jest to z rodu królewskiego, królewskiego osoba, ale osoba, osoba sprawująca sąd i wymierzania sprawiedliwości. sprawiedliwości. Czyli tutaj czyli też ten aspekt, ten aspekt jego bycia sędzią. Bycia sędzią. I, i, tutaj I tutaj nie ma, wątpliwości, nie ma wątpliwości, wątpliwości, że tutaj ta latorość jest symbolicznym jest odniesieniem, odniesieniem do, e, do osoby. osoby tak? Tak? Tutaj mówimy, tak? mówimy o sobie, ewidentnie tych tych, tych fragmentach. Ranie Pana komuś ją wyrósł jako pratorość, jako korzyść na mm -hmm. Mm -hmm. Tak, I tak. tak, tak, dokładnie. I Zajasza 11. 53.2. Sam początku. To chyba jeden z najsłodniejszych... Tak, tak. Hmm. ale to drugi słowo tam jest korzeń i powiedzieć, jeszcze jeszcze raz słowo, tam drugi drugi Daję jako korzyść. nie miał postawy ani urodzenia. to korzyść. że tak to <mally> <m expend forever> A czekaj, czekaj, bo tutaj jest to słowo, tak, jakieś tak, inne słowo jest na ten odroś, tak, bo tam jest słowo nowy, nowa odroś, początek gałęzi. Tak, Wizajasza 53,2, właśnie tutaj mam to słowo. Wyrósł przed nim jak, jak, młody, jak młody, młody, i tu masz tutaj, tu młody to, młody dodane. Nie we wszystkich, wszystkich manuskryptach, nie masz tam tego. Tutaj jest to słowo jonek. Jonek to jest inne słowo. Tu wcześniej. No to jest inne słowo, ale jakby to samo znaczenie. Tak też masz nową, nową odrość. Więc jest, jest inne hebrajskie słowo rzeczywiście, ale jakby to samo znaczenie też oznacza nową odrość. Tak, jak właśnie początek gałęzi. To jest inne słowo. To już... Szoresz tak, tak. to jest inne słowo. Korzeń, tak. Korzeń z suchej ziemi. I Zajasza ile? Tak, to też mamy inne słowo, które może oznaczać dziecko albo właśnie jakiś. Tak? Tak. Aha. Tak, no bo tutaj te wszystkie fragmenty, które przytaczamy, one zawierają podobną myśl, prawda? Zawierają właśnie myśl czegoś, kogoś raczej, kto będzie powiązany z domem Dawida, tak jak tutaj znowu tutaj mamy jescego, mamy... czyli ojca ojca Dawida tak, tak, czyli jakby cały czas jest ta myśl powiązania z domem królewskim stąd też myślę, że tutaj kiedy Zachariasz mówi o nim no mówi, chociaż waś, mamy tutaj to konkretne słowo które jeszcze pojawia się u Jeremiasza wyraźnie i tam w kontekście króla tutaj mamy go jako sługę więc e, przeciwstawne, a jednocześnie patrząc na Pana Jezusa, widzimy, że On jest i Królem i jednocześnie sługą. I w Iwajata, w tym fragmencie, który Sławek pytał, tam też Bóg mówi o nim jako słudze. Natomiast to, jak Go opisuje, wskazuje, że On też jest z, z domu Dawida, że jest też Królem. Więc tutaj mamy w Panu Jezusie tego, który jest i królem, i królem, i kapłanem, i, kapłanem, i prorokiem, prorokiem, i sługą. Jakby wiele Jakby tych wiele aspektów, aspektów e, charakteru, charakteru Pana Jezusa jest w tych jest proroczych, proroczych zapowiedziach. zapowiedziach. Jak, jak, widzieliśmy zapowiedziach. Jak, jak widzieliśmy w, w Ewangeliach, patrząc na Ewangelię, na Ewangelię, widzimy, że one też skupiają się na pewnej charakterystycznej cesze, cesze Pana Jezusa. To nie znaczy, że nie mówią o tych innych cechach. Ale jak czytamy Ewangelię Mateusza, to widzimy głównie w Ewangelii Mateusza króla. Króla i Jego Królestwo. Jakby Mateusz bardzo mocno podkreśla w swojej Ewangelii sprawę Królestwa Bożego i Jezusa jako Króla. Wiele przypowieści Pana Jezusa, które Mateusz cytuje, mówią o Jego objęciu Królestwa, objęciu Jego władzy, o panowaniu. Już na samym początku, przy, przy tych opisach początkowych Mateusza, Tam się ten, w pierwszym właśnie pierwszym wyrażeniu mamy od razu odniesienie do Dawida. W pierwszym wierszu Mateusza. I później przez całą tę Ewangelię widzimy Jezusa głównie jako kulat. To nie znaczy, że tam nie jest jako sługa, też, ale jakby to nie jest akcentowane przez Mateusza. Jak popatrzymy do Ewangelii Łukasza, do Marka najpierw, to u Marka on jest głównie przedstawiony jako sługa. W Ewangelii Marka ciągle Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł nie, aby Mu służono, ale aby służyć. I ten aspekt Jego służby jest bardzo mocno podkreślony w Ewangelii Marka. Wielokrotnie widzimy Jezusa usługującego. To nie oznacza, że nie jest przedstawiony tam jako Pan, jako Pan jest. Ale Mateusz bardzo wielokrotnie podkreśla Jego bycie Marek. Tak, dzięki. Jego, jego bycie sługą. Natomiast w Łukasza, Łukasza widzimy jego. Pamiętacie? Niedawno raz rozważaliśmy w Łukasza. w Łukasza, jak to tam jest podkreślone? Jego człowieczeństwo. Jesteś. Człowieczeństwo jest bardzo mocno w Łukasza. Genealogia sięga aż do Adama. U Mateusza dokąd mamy genealogię? Pamiętacie, gdzie się rozpoczynał Mateusza, jego genealogia Jezusa? Od Abrahama. Ale Dawid jest podkreślony. Na samym na początku, początku mamy syn Dawida, syn Abrahama. I mamy analogię do Abrahama. Tylko. Czyli tutaj mamy ewidentnie naród wybrany i to jak w kontekście tego narodu. Natomiast u Łukasza już mamy aż do samego Adama. Do samego początku człowieczeństwa. I w Łukasza Jezus jest głównie przedstawiony jako syn człowieka. To jest ulubiony tytuł Łukasza. W którym on się posługuje, kiedy Jezus, Jezus mówi Syn Człowieczny, Syn Człowieczny, Syn Człowieczny. A u Jana zobaczymy Syn Boga. Słyszą. Czyli Słyszą. Boga. mamy Król, czługa, Sługa, Człowiek, Bóg. Bóg. Więc te, te, te, te aspekty na które ewangeliści kładą nacisk. Oni się wzajemnie uzupełniają. To nie jest tak, że powtarzają się tylko, czy tam każdy co innego pisze. Nie. One się bardzo zazębiają, szczególnie te trzy pierwsze Ewangelii. Jana jest inna, no bo mówię o jego bóstwie głównie, więc ta się dramatycznie różni od pozostałych. 95% Ewangelii Jana jest odmienne od tego, co jest w pozostałych Ewangelii. Więc Ewangeliana jest zdan. zupełnie inna tak naprawdę, od tego, od treściowo, tak, mówię, tak, mówię o, tym, o treści, treści Jana, wypowiedzi Mówi, Pana, Jezusa. Pana Jezusa. Tam nie ma właściwie przypowieści, przypowieści, jest wybranych siedem cudów w Ewangelianach, których nie ma w innych, innych, innych Ewangeliach, czy jeden czy jeden, dwa chyba się tylko powtarzają. Pozostałe są zupełnie inne. Więc tutaj no, mamy, to jest, to jest mamy te różne akcenty, ale te wszystkie zapowiedzi znajdziemy w Starym Testamencie. To nie jest tak, że oni coś wymyślili teraz nowego. Oni po prostu pokazują, pokazują wypełnienie tych zapowiedzi starotestamentowych. I tak jak tutaj, ci tutaj, tutaj ten anioł mówi do Jozuego, że ty i ci, którzy siedzą przed tobą są zapowiedzią. I potem mówi o tym słudze właśnie, Ratorosi. Czyli tutaj też tutaj myślę, że myślę, że jak, jak rozważamy tego typu te fragmenty, fragmenty, które wyraźnie, wyraźnie wskazują na, na proroczy, proroczy charakter. charakter, tak jak tutaj, tutaj. coś co coś, ma zapowiadać co i jeszcze, jeszcze użycie tego, tego stwierdzenia, stwierdzenia, mojego, mojego sługa, latoroś, latoroś, latoroś, no, to, no to, jest to jest to jakby już, już Coś powinno nam od razu, od razu wiecie, zabrzmieć. tak? To słowo latorość pojawia się w tych proroczych zapowiedziach Mesjasza. I tutaj również oni są jego zapowiedzią, są znakiem. I teraz, I teraz mamy ten mamy kamień, kamień dodatkowy. dodatkowy. Bo mhm. rozdział, bo teraz ja mam ten, ten maczenie I tutaj mam jeszcze takie ory, do mhm. który no to Który wiersz? 34 rozdział i 24. Mhm. Mhm. Mhm. A ja, jak będę im odpłoniał, a mój sługa będzie księciem wśród. Mnie. Ja pan ten tak postanowiłem. Mój pytanie, tu z księciem, czy jest królem. Tak, to tak, słowo, słowo książę, książę oznacza po prostu władcę. To, to, to jakby tutaj nasze tłumaczenia tak to oddają, ale jest to ogólne, jest to ogólne słowo hebrajskie, hebrajskie, które oznacza kogoś, kto sprawuje władzę. Nie, nie. Jest, ale to raczej tutaj nie będzie raczej w tym fragmencie. Nie, to słowo książę. Masz tutaj ten fragment? Ezechiela. Ezekiel 34, 24. Mhm. tak, książę, władca członek rodziny królewskiej reprezentant króla oficjał wojskowy czyli to słowo ma wiele różnych znaczeń króciutko tylko jeszcze może tutaj bo tu właściwie już jesteśmy bliziutko końca dwie rzeczy tutaj tak naprawdę zostały czyli najpierw mamy kwestię tego kamienia Oto na kamieniu, który umieściłem przed Jozue, na pojedynczym kamieniu z siedmioma oczyma. Co te siedem oczy może sugerować? Czy to na tym kamieniu rzeczywiście? Czy patrząc na ten siedem kamień? No mamy cztery dziesięć, prawda? Te siedem to oczy, jakby. To, czy jak te to trawie, to, faktycznie mogą to obserwować. Tak, tak. tak, tylko że tam akuratnie akurat te 7, siedem to odnosi się, do, się do innej, innej rzeczy. To, tutaj akuratnie mamy też, też 7 oczu, oczu faktycznie. faktycznie. Mm. Natomiast to, tam, tam, tam jest mowa o tych właśnie lampach. I okej, nie, tutaj to nie ucieka nam, bo to jakby cały czas mamy tą analogię. Nie wiem, czy Nie pamiętacie, czy pamiętacie na, początku na początku Księgi Objawienia. Też mamy Jezusa, który pojawia się wśród siedmiu świeczników. Jest tam siedem duchów, czy siedmioraki duch, chociaż raczej dosłownie tam jest siedem duchów przed Bożym Tronem. I ta liczba siedem jest taką szczególną liczbą, szczególnie w tych księgach proroczych, mówiąca o pełni, pełni Boga. Jest to liczba, która jest ściśle związana z samym Bogiem i z Jego pełnią. Więc tutaj te siedem oczu może oznaczać Bożą wszechwiedzę. Tego, który wszystko widzi, który wszystko wie. Jakby siódemka w takim sensie obrazowym bardzo często występuje w odniesieniu do oczu. Chociaż czasami mamy postacie wokół tronu pełne oczu które też symbolizują jakąś najprawdopodobniej szczególną wiedzę na różne tematy, gdzieś mają jakiś wgląd w jakieś rzeczy. Natomiast tutaj jest to taki fragment, który w sam w sobie jest dosyć enigmatyczny, chociaż jak popatrzymy na to słowo właśnie kamień, jak ono, jak ono jest używane w takich proroczych zapowiedziach, to też zobaczymy, że często ono występuje w kontekście Bożej budowy, Bożego domu i kamienia przede wszystkim węgielnego, ale nie tylko. W następnym rozdziale będzie też mowa o kamieniu, który będzie na szczycie świątyni położony. Więc tutaj mamy jakiś kamień i w czwartym rozdziale też pojawi się kamień, który będzie szczytowym kamieniem, kończącym budowę. Więc, więc jak więc popatrzymy, popatrzymy na różne na starotestamentowe zapowiedzi Chrystusa, to On, to on jest, zapowiedziany jest zapowiedziany jako jak kamień. Kamień obrazy, kamień potknięcia, ale, ale też kamień węgielny, węgielny który Bóg sobie Bóg wybrał, wybrał, którzy budowniczowie, budowniczowie odrzucają, ale on, ale on jest wybrany, wybrany przez Boga. Cenny, cenny kamień, kamień kamiń, od, którego od którego cała, cała Boża budowla, budowla będzie, będzie budowana. Czyli tutaj... W wielkim skrócie, mówię, moglibyśmy sięgnąć po te różne miejsca jeszcze i zobaczyć właśnie, jak to słowo się pojawia w Starym Testamencie, ale myślę, że to są znane, raczej fragmenty właśnie w odniesieniu do kamienia, bo list do hebrajczyków się też odwołuje do tych prorost, mówiąc właśnie o psalmie, gdzie jest mowa o tym kamieniu odrzuconym przez budowniczych, który stał się cenny i który jest, jest cenny w Bożych oczach. I na którym ta Boża Budowa się buduje. I też czytamy o kościele, który jest założony na fundamencie proroków, apostołów, a którego kamieniem węgielnym jest Jezus. Tutaj mamy ten, ten obraz Jezusa Chrystusa. Najprawdopodobniej, który też znajduje się przed Jozłem, czyli ten, ten kamień, ta, który symbolizuje go. I tutaj zobaczcie, mamy mowę o tym, że ten kamień zostanie wygrawerowany, czy jakiś na nim będzie jakiś zapis, jakiś napis wyryty który jest ściśle związany z tym, że Bóg usunie nieprawość tej ziemi w jeden dzień. Co to, wam? Co, co, jego który to ja wyryję napis A to ja otworzę jego otwór. Albo to ja złowię otwór. Otwór. Zobaczmy tutaj to słowo. Czas nam kończyć. Tak, tak. mhm tak. tak, czyli tutaj może to być jakiś napis, który zostaje wyryty albo właśnie. Ale to pierwsze słowo, to jest, słowo też słowo można tłumaczyć jako otworzyć? Tak, tak. to różne mhm. znaczenie, no Tutaj patrzę, to słowo to znaczy rozcinać, to rozcinać, rzeźbić. A, w I sensie rozcinać, rozcinać coś, żeby otworzyć, w takim sensie. sensie. Bo po hebrańsku używają to słowo patachy jako Drzwi otwierać, ale co z tego, że teraz też mamy <grym> tak, tak. Jeżeli w Biblii tego nigdy tak nie używali. To on Ci pokazuje jak Biblii jest używamy. Tak, tak. Mhm. Mhm. Mhm. No dobrze, to wrócimy sobie na zakończymy na tym.. Już za dzisiaj się zatrzymamy, bo już czas się nam skończył. Więc się tutaj zatrzymajmy, a spokojnie jeszcze dokończymy to i zaczniemy czwarty rozdział, jak Bóg pozwoli. Za tydzień jeszcze. 25. Kochani, pomódlmy się jeszcze. Panie nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które możemy rozważać, prosząc Ciebie o objawienie, prosząc Ciebie o zrozumienie, prosząc o to też, żebyśmy. Rozważając Twoje Słowo, doświadczali tej błogosławionej przemiany, aby żyć według tego Słowa, aby je wypełniać w naszym życiu, abyśmy też my wszyscy byli dobrymi Twoimi sługami, aby nasze życie było wyraźnym świadectwem o Tobie, tak jak życie tamtych ludzi tyle wieków przed Twoim przyjściem było Twoją zapowiedzią, było prorostwem był obrazem tego, co Ty uczyniłeś. Daj, pani, aby i nasze życie odzwierciedlało Ciebie. Daj, aby nasze życie świadczyło Tobie. Aby każdy z nas był znakiem dla ludzi wokół nas. Był świadectwem. Był otwartą księgą, którą ludzie mogą czytać i poznać Ciebie. Prosimy, uzdalniej nas, dopomóż nam. Być wiernymi Tobie sługami. Być Przede wszystkim wierni Tobie w tym, co nam powierzyłeś. Nie pożądać rzeczy zbyt wielkich dla nas, ale być wiernymi, choćby w małym, Radując się z tego, że możemy Ci służyć, że możemy być częścią Twojego Królestwa, że możemy Cię wielbić, Panie. Daj, żeby każdy z nas okazał się wiernym Tobie sługą, abyśmy też, kiedy przyjdzie Twój wielki dzień, Mogli usłyszeć te słowa pochwały i otrzymać nagrodę, którą masz dla tych wszystkich, którzy Ci wiernie służą. Bądź uwielbiony w naszym życiu i prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Amen. Amen.